Cześć, witajcie w Cinema podcaście Z tej strony Adrian, reprezentant pełnej sali. Są ze mną również inni reprezentanci, czyli Grzesiek Cześć. i Krystian. Cześć. Jak pamiętacie, jesteśmy ekipą, która podczas Nowych Horyzontów nagrywała codziennie, prawie codziennie, bo raz nam się nie udało, udało, ale nie puściliśmy tego, podcasty podsumujące każdy dzień z Nowych Horyzontów. Tam opowiedzieliśmy Wam o filmach, które, które widzieliśmy na, na tym festiwalu, na jego 18 edycji. Minął przeszło miesiąc od Nowych Horyzontów, i my postanowiliśmy nagrać takie na wpoły podsumowanie. Trochę głupio nazywać to podsumowanie, bo już horyzonty tak minęły, już dużo osób o tym zapomniało, już żyje następnymi festiwalami. No, oczywiście, pamiętać zawsze będziemy, ale jednak to nie jest takie wydarzenie na czasie. Więc chcieliśmy nagrać właśnie coś, co trochę pozbiera nam myśli, zarówno o filmach, jak i o organizacji tego festiwalu, ale również będzie to taki nasz podcast wspominkowy. Powspominamy sobie, co się wydarzyło na horyzontach, żeby Wam, wam drodzy słuchacze, przedstawić Horyzonty jako takie również, no taką jakąś przygodę, na którą warto wybrać się w wakacje. To nie jest tak, że siedzisz tylko i wyłącznie w sali. Opowiemy Wam o tym, co się działo poza salą, co się działo między, tak, między filmami, więc... Myślę, że to też będzie ciekawe doświadczenie. Ale co się działo we Wrocławiu, powinno pozostać we Wrocławiu. E, no nie. Myślę, że i tak rzucaliśmy to na podcast mimochodem, więc. Nie żartuję, powiemy Wam wszystko. Wszystko I tak bez tak Nikt sensu. tego nie słuchasz przecież. No tak. <laughs> No, wszystko bez cenzury i prawdopodobnie bez cięć, zachowamy e, naszą stylistykę dziennika, no oczywiście cięcia zawsze gdzieś tam są, jak powiemy jakąś piramidalną głupotę, to ja to wycinam e, i wy to pewnie czasami nawet słyszycie, że jest jakieś cięcie, ale postaramy się jak najmniej tego, e, żeby było jak najbardziej naturalnie, e, więc zaczynamy. Ogólnie, ogólnie jak się czujecie teraz, właśnie ten przeszły miesiąc po, po 18. edycji Nowych Horyzontów? Hmm. No, pamiętam festiwal całkiem dobrze jeszcze, więc, więc jest w porządku. Tak naprawdę, no, nie mam aż takiego ogromnego porównania jak na przykład Krystian, ale. W Podobał mi się repertuarowo o wiele bardziej niż edycja 17. I, i naprawdę y, większość z filmów, muszę powiedzieć, że były przynajmniej dobre. No, wiadomo, było kilka rozczarowań, jak zawsze, ale udało mi się obejrzeć po pierwsze więcej filmów, bo byłem na więcej dni. Y, I uważam, że, że było świetnie. Jeśli chodzi o, o jakieś poboczne atrakcje, no to ciut gorzej rzeczywiście, bo widać było mniejszy budżet, brak sponsora tytułarnego, zrobił swoje, ale to było tak bardzo dobrze z, zakamuflowane filmami i, i ogólnie no, otoczką całą festiwalową, życiem festiwalowym, pobocznym, klubowym, o czym jeszcze będziemy mówić, no ale ja w każdym razie mam wspomnienia bardzo, bardzo ciepłe. Chris, jak wspominasz? Czy jeszcze no. w ogóle pamiętasz? Pamiętam, pamiętam. No już powoli bar myślę już o następnych festiwalach, ale bardzo dobrze wspominam. E, no mieliśmy spore obawy, jak to będzie wyglądało w tym roku, ale no, okazało się, że zupełnie nietrafione i mm, program był no, naprawdę świetny. Myślę, że festiwal, e, e, właśnie tak jak mówię, nie macie do końca porównania, bo festiwal właśnie uważam, że odżywa w ciągu ostatnich dwóch lat i to coraz bardziej widać, szczególnie w tym roku. Jest no, nowy dyrektor, prowadził no, świeżą krew, nowe pomysły i zarówno Nowe Horyzonty, jak i Transatlantyk, co zobaczyłeś, przeżywają chyba drugą młodość. A Nowe Horyzonty powiem tak szczerze, że chyba do ostatniej minuty przed, przed wejściem do busa E, który, który zawiózł mnie z powrotem do Rzeszowa, tak z Wrocławia, e, zaraz po, po tym jak skończyłem festiwal, no to ja byłem chyba trochę już zawiedziony, bo tak e, ostatniego dnia, e, jeszcze zostałem sobie tak na ostatni dzień, żeby już w ogóle pochodzić po Wrocławiu, zjeść coś od, od znaczy zostałem na 12 godzin pierwsze e, następnej doby, e, gdzie już odrezerwowałem wszystkie filmy no i czekam na busa spocony, tak, totalnie już nieogolony, wymęczony tym, tym, co przeżyłem i powiem szczerze, że gdzieś tam tkwił we mnie zawód, ale gdy już usiadłem sobie w busie, odsapnąłem, to stwierdziłem, kurczę, ale, ale było fajnie ale było super, bo faktycznie, ta edycja byłem tylko na 17, tak, teraz jestem na, teraz byłem na 18 i ta edycja bardzo mocno mnie wycieńczyła z drugiej strony była również taką trochę rutyną, bo sam Piku mówił na podsumowaniu rocznym, że Pierwszy raz na festiwalu jest tylko pierwszy raz, i gdy odkrywamy coś nowego, to poczucie takiej świeżości tylko raz na nas spływa. A potem już czujemy jakąś rutynę i ja się nie dziwię na przykład Garetowi, że chciał pouciekać na jakieś inne festiwale, bo odkrywanie nowego festiwalu zawsze niesie za sobą właśnie ten pierwiastek przeżywania przygody, no nie odkrywania mhm, tak. właśnie nowego horyzontu w sferze festiwalowej. I ja to wszystko czułem, i powiem szczerze, byłem strasznie zmęczony horyzontami, ale gdy już usiądzie człowiek po tym całym biegu, właśnie, gdzie nagrywało się milion podcastów, wypiło hektolitry piwa i w międzyczasie jeszcze oglądało filmy, niektóre, niektóre przetrawiło jakoś, niektóre były męczarnią. Nawet jeśli były fajne, to czasami męczarnią, bo wycieńczyło się ten organizm. No to tak, i mówię tutaj jako jak, jak o horyzontach, jako o takim naprawdę poligonie, e, ale po tym wszystkim. Zostało jednak poczucie olbrzymiej, olbrzymiej satysfakcji z tego wszystkiego, co my tam, kurczę, osiągnęliśmy na tych horyzontach. No, mówiąc słowo osiągnięcie, naprawdę nie przesadzam, że nagraliśmy świetne podcasty, zrobiliśmy w sumie zrobiliśmy sobie fajne pogadanki, tak. wręcz można powiedzieć że szczerze, że imprezy wręcz urządziliśmy wewnątrz horyzontowe z naszą ekipą. Jeszcze więcej ludzi przyszło, przyjechało na te horyzonty, czyli ekipa w ogóle się poszła i te filmy wydają się takie marginalne przy tym wszystkim, co, co, co dały te horyzonty, więc e, powiem szczerze, mam olbrzymie uczucie satysfakcji. Już podsumowuję wręcz na samym początku, ale zaraz opowiemy o tym wszystkim, o, o czym ja wspominam. Znaczy, więc e, no, mów, mów. Znaczy, u mnie to też tak, że no, zgadzam się, że ten pierwszy raz jest zawsze czymś takim mhm. wow, najbardziej zachwycającym, ale u mnie to jest zawsze tak, jak powrót do, no prawie że do domu, tak? Przyjeżdżam mhm. tutaj, to jest taka rutyna, ale w tym dobrym znaczeniu, że spotykam ludzi, na których yy, czekam na spotkanie ich cały rok. Czuję się po prostu, że to jest ten okres, kiedy muszę tutaj, tu, tutaj być i to jest właśnie to miejsce dla mnie, tak? No poza tym akurat ten rok, kiedy wy po raz pierwszy przyjeżdżaliście, no zbiegło się tych kilka rzeczy, tak? Czyli nowy dyrektor, dla mnie to też większa ekipa, tak. Nieco inaczej zacząłem spędzać festiwal, nie tylko filmy, ale też właśnie Arsenał. No i dodatkowo pełna sala, tak. Mm -hmm. Że już nie przyjeżdżam tylko jako widz, który ogląda, ale też i ktoś, no jako no powiedzmy dziennikarz, który daje coś siebie. Też muszę inaczej spojrzeć na te filmy, zapamiętać jakieś szczegóły, może coś zanotować a wieczorem jeszcze coś napisać, tak? Albo coś powiedzieć na podcaście, więc to też jest jakieś odświeżające. Mm -hmm. No ja nie znałem niestety innego, innego <głos> przeżywania Nowych Horyzontów, więc e, no mówię, jest pewna rutyna, ale to też e, no, pewnie wynika, wynika z tego, co się wytnie, e, czyli lewakiem jestem, ja w Wigilii nie przeżywam co roku, <głos> więc nie mam czegoś takiego, że czekam na coś co roku. E, na prezenty chcę... pewnie czekasz. Nigdy, nigdy. Nie? Mikołaj też do mnie nie przychodzi, do Lewaków nie przychodzi Mikołaj, no sorry. Ale sam jesteś Mikołajem, bo rozwozisz prezenty na poczcie. No, e, tak, no. <laughs> więc no tym radę. bardziej nie czekam na prezenty, bo <laughs> jeszcze, jeszcze więcej noszenia. Jeszcze w kwestii tego, co Adrian y, powiedział, to faktycznie po całym festiwalu, jak już szedłem do tego busa, to czułem się jak wieloletni heroinista. <laughs> Byłem bardzo przebęczony i, i, i schołowany, przypłaciłem to jakimś ostrym przeziębieniem, to, to klimatyzowane sale i upały y, i w ogóle zbyt intensywne to dla mnie było, a jednak... A jednak jednak to jakieś takie bardzo pozytywne doświadczenie, już po, po czasie też sobie zdałem z tego sprawę, podobnie jak ty, że, że to jednak mi się podobało bardzo. No a chociaż nie jest, chociaż zawsze, znaczy w rok temu też sobie to mówiłem, ale, ale myślę, że y, w przyszłym roku, może nawet kosztem trochę filmów, będę chciał, nie wiem, znaleźć chwilach przecież czasu na odpoczynek, bo, bo myślę, że, <śmiech> że, że tych filmów nie byłem w stanie niektórych przynajmniej przeżywać tak jak powinienem. No ja też mam trochę ten sam problem, w tym znaczeniu, że, że czuję, że w tym roku e, troszeczkę przesadziłem, nawet nie, nie tyle troszeczkę i e, sporo filmów po prostu, e, no ciężko było mi z nich wynieść 100%, więc tak ses, e, ja jednak bym próbował trochę, trochę jednak wcześniej chodzić spać, mam nadzieję, że to się uda, bo no, myślę, że jednak to było już maksimum moich możliwości. Nie słuchajcie ich i nie słuchajcie siebie, jak już będziecie słuchać tego podcastu. Ja przeżyłem e, najlepiej jak można e, horyzonty, ale rozczłonkujmy to, co powiedzieliśmy w takim razie tak. na, na kawałeczki. Zacznijmy od Wrocławia Dużo powiedzieliśmy w poprzednim podcaście W poprzednim podsumowaniu o Wrocławiu e, Więc nie będziemy jakoś tam opowiadać o tym mieście Zwłaszcza, że przyjeżdżamy tutaj oglądać filmy to Tak naprawdę e, No mało, na przykład ja sam osobiście Mało pewnie miałbym do powiedzenia o historii O w ogóle architekturze Wrocławia No tyle, tyle trzeba wspomnieć, że w końcu Zbudowali, tak, e, dworzec W końcu wyremontowali dworzec Jest tam naprawdę bardzo, bardzo ładnie no tak, aż nie poznałem, czy, czy na pewno ja tutaj już byłem, jak, jak wysiadałem, mówię, chyba chyba gdzie indziej ostatnio wysiadałem, tak sobie pomyślałem. Ja to, ja to samo miałem dosłownie, że bardzo podobnie to wygląda teraz jak w Łodzi ostatnio wysiadałem i też byłem, nie byłem pewny, kurczę, czy, czy, czy ten festiwal znowu, czy, czy, czy, czy co. Mhm. No, wygląda imponująco, ale to i tak nie spędzaliśmy tam wcale czasu, tylko no, ja przyjechałem i potem wróciłem stamtąd. No tak, też dwa razy widziałem ten dworzec rzeczywiście. No cóż, no ja i tak trochę przejechałem się po tym dworcu, żeby kupić chociaż jakąś drożdżówkę i sprawdzić GPS-a, więc trochę, trochę go widziałem. Ale no niegdyś pamiętam, że to ja to wspominałem na no poprzednim podcaście, że z okazji festiwalu Asymetrii jakieś 6 lat temu, może nie no, na pewno mniej, to ja nocowałem na tym dworcu. Sobie wybrałem, wybrałem się na dwa dni festiwalu, no i ten. E, tak, myłem nogi w umywalce tamtejszej, małem na tym dworcu, e, więc odmiana jakoś jest. jednak. z dawnych zięcia. Jak widzę. Nie, no normalnie takie rzeczy... Tak, wszyscy survivaliści, sur tak, no, takie rzeczy się dzieją. Surwiwaliści, e, mi przyklasną, nie? A reszta tylko ma prawo żałować, nie? E, że przeżywa swoje życie nudno i tak dalej. No, eee, A hostel, hostel, do którego wróciliśmy, Trio My dość mocno narzekaliśmy, pamiętam, w tamtym mm -hmm. roku Ale dlatego, że dostał nam się blok 3 śli, w, To brzmi jak w ogóle tak e, cela jakaś <gryw> Jakiś budynek więzienny, blok trzeci Ale jeśli będziecie nocować w hostelu Trio To nie wybierajcie bloku trzeciego W tym roku już uparliśmy się, że to musi być e, po pierwsze e, Blok pierwszy w hotelu Trio Bo Trio jest od trzech budynków tak? Mamy tam trzy, e, trzy bloki. E, uparliśmy się, żeby mieć piętro nad recepcją, bo blisko kuchni, e, żeby mieć e, tak w okolicy Chris i Rona. Nie do końca to spełnili, byście za daleko, <głosy> ale myślę, że się, e, tak, e, myślę, że się, Chris, cieszyłeś, <głosy> że nie słyszysz e, tak tych, tych, tych ludzi, którzy tam montują złożeczą, piją e, do szóstej rano. Na korytarzu było wszystko słychać. A, czyli, czyli jednak, <głosy> czyli jednak, to jest, to jest dalej. To jest, my jesteśmy dalej problemem tego tak. pierwszego piętra, no e, generalnie przenosząc się tak do innego, do innego miejsca w tym hotelu Triom, no nasz, przynajmniej moja opinia o tym hostelu, mówię hotelu, hostelu e, zamiennie, ale to jest hostel absolutnie, e, do tego hostelu m, przenosząc się no to widzę jednak jakieś zalety. Okej, okay, no. Mi strasznie przeszkadzał upał, ale to już nie jest chyba do końca zależne od właścicieli hostelu. Ale po prostu było tak duszno, że, że nie dało się spać. Ale, ale nawet mimo otwartych okien. Ale poza tym no to samo właściwie, tylko był dostęp do czajnika, więc można było sobie przynajmniej zrobić herbatę na przykład w butelce plastikowej, co się nie udało mi do końca, ale to już tak. Znaczy no... To jest tak, że po prostu no, wiesz, ile płacisz, wiesz, co dostajesz tak, i tak. No, za tą no, ja, cenę ja, tyle masz. Tak, dokładnie no. tak. No ja, się, ja dostałem to, czego się spodziewałem, nie będę narzekał. Nie, nie potrzebuję jakiejś tam naprawdę wysokiego, wysokiej klasy jakiegoś y, hotelu. Nie, nie, nigdy nie byłem jakimś tam y, przyzwyczajonym do komfortu jakiegoś za dużego. Jestem minimalistą pod tym względem. Wystarczy mi dach nad głową, więc spoko. Ogólnie ja mówię, że ten trzeci blok miał mnóstwo zalet, zalet, Watt miał mhm. mnóstwo, o których nawet niektórych nie wymieniliśmy, żeby to tak. już zupełnie nie odciągnąć od ludzi, bo my w jakiś sposób lubimy ten, ten hostel, tak. skoro do niego wracamy i pewnie będę chciał do niego wrócić. Noc kosztował 50 zł, tak plus minus za noc w pokoju dwuosobowym, co jest trochę za dużo. Warunki no generalnie są słabe, no te prysznice to nie jest skurcze, nawet standard prysznicy do jakich się przyzwyczaiłem w małych hostelach, więc e, ale generalnie i tak, i tak trudno znaleźć coś, coś lepszego w tej cenie we Wrocławiu. No bo Wrocław to... jest drogim miastem, to trzeba to przyznać i wydaje mi się, że, że dwuosobowy pokój to no, szukałem kilkukrotnie i nie ma możliwości, więc tańszą alternatywną byłyby po prostu ewentualnie jakieś pokoje wieloosobowe, tak, dziesięcioosobowe czy kempingi, tak. A my też sobie ceniliśmy jakąś tam prywatność choćby ze względu na, na nagrywanie podcastów, mm -hmm. żeby, żeby mieć ten pokój dwuosobowy czy, czy mniejszą ekipą być. No jeszcze alternatywą mogą być jakieś tam wynajem pokoi czy mieszkań przez jakieś Airbnb czy coś w tym stylu, no ale... ale to A surfing, tak? No tak, coś coś, mm -hmm. tak, tak. No ale, no ale się nie zagłębialiśmy w to jeszcze, więc całkiem duże prawdopodobieństwo, że do Trio wrócimy za rok. Podkreślam, tu jest bardzo mało zalet, ale nadal przyjemnie się mieszka. To jest taki akademicki klimat. Mm -hmm. I w tym momencie dużo wad, dużo które tak jak mówię w trzecim bloku spotkaliśmy, to, to dużo wad odpadło, nie? No, mieć Krisa w sąsiedztwie, taki Kasie, no to, to już, już duża zaleta. Więc no w ogóle, jak ktoś będzie się chciał wprowadzać na pierwsze piętro, to duża zaleta, że będziecie mieć mniej Pika w sąsiedztwie. No i Krisa i Kasie, tak. więc. Więc y, to są takie zalety, które wszystkie wady wykurzają i dlatego, no nie wiem, wsze wszelkie możliwe, jak rozmawiamy sobie na czacie z naszym naczelnym Maćkiem, że on mówi, że nie mógłby tak, no my, my w sąsiedztwie, no kurczę, cokolwiek by było jakąśkolwiek większą wadą, to w tym momencie odpada, no, mhm. więc, <laughs> więc myślę, że trio jest ok, przy jednoczesnym podkreśleniu, że jeśli lubicie wygody, no to słabo, no słabo będzie dla, będzie dla was w takim miejscu. No, ja przyznaję, że miałem w tym roku kilka takich chwil, kiedy właśnie uznałem, że już jestem zmęczony, zbyt późno wracam, tak? I poczułem, że może już jestem za stary na takie małe wygody, ale mam nadzieję, że mi przejdzie do, do przyszłego roku, tak. No, mówienie za stary w wieku poniżej tych 70 lat to, to się leczy, to się leczy po prostu. No. No, ale jednak, tak, wiesz, z biegiem czasu człowiek się robi coraz bardziej wygodny, mam takie wrażenie. Chociaż powiem Wam, że moja babcia chyba mają, no, no, mam już na pewno powyżej 70 lat i dalej jest survivalistką, więc. Tak. No, w ogóle mówienie za stary to jest choroba. No. Wrocław, jeśli chodzi o życie. Życie codzienne, czyli jedzenie, e, czyli picie e, No Zacznijmy od tego, że to jest mój pierwszy rok I za chwilę, może nawet w tym momencie, w którym to słuchacie e, Stuknie mi rok, od kiedy jestem wegetarianinem Więc musiałem sobie ograniczyć jeszcze bardziej to jedzenie niż w, w tamtym roku Nie tylko starałem się jak najtaniej e, naj, e, jeść Ale również e, starałem się jeść tak bez No Nie tyle starałem się, co po prostu to robiłem i powiem Wam, że w Wrocławiu też nie jest tak wygodnie, tak fajnie dla wegetarian, bo te knajpy, jak już są, to są drogie, a jak, jak trzeba, tanio, no to zostaje nam i generalnie prawie codziennie stawowaliśmy się w tym w tej knajpie, mówię knajpie w barze mlecznym, tak, tak, tak, to, tak, tak. Tak to się w sumie fachowo nazywa. Eee, no i powiedzcie, jak, to, jak taka dieta w warze mlecznym codziennie przez tydzień wpływa <grywa> na organizm człowieka? <grywa> no może nie jest to jedzenie najlepszej jakości, chociaż yy, też nie jestem jakoś nim bardzo zawiedziony czy, czy coś, no bo traktowałem to głównie jako uzupełnienie energii. I, I tak i w tym się sprawdza. Nie, było, nie mogę powiedzieć, że było niedobre to jedzenie. Dla, zresztą dla mnie mało, które jedzenie jest tak naprawdę niejadalne, więc, więc tutaj jak ktoś ma delikatniejszy żołądek czy podniebienie bardziej jakieś takie arystokratyczne, to na pewno by tam nie zajrzał. Pozdrawiam Maćka, ale... Ja to zostawię. No ale spełniało swoją rolę. Ale, jeżeli, tak, spełniało jeżeli, swoją rolę. No... Mieliśmy 40 minut między filmem a filmem, więc mało czasu, Także, a tutaj wychodzisz z kina, 10 sekund jesteś barze, zamawiasz, minuta już masz, więc szybko możesz zjeść, tanio. Tak, no pierogi ze szpinakiem polecam, ale rzadko były. Mhm. W sumie psa, ale, ja to no było tak. <laughs> był chyba najlepsze, co tam jadłem. Ja, ja nie dorwałem ich ani razu, mhm. bo za późno zawsze chodziłem, więc... No okay, a kilka no ale, razy wybraliśmy się na coś? Tak, coś tak trzeba czego, było się. Tak, tak. Bo, bo bez przesady, ile można jeść, więc, więc takie rzeczy, więc poszliśmy sobie na ramen, na przykład, któregoś dnia, i panda ramen, i uważam, że jest rewelacyjny, chociaż pewnie nie zjadłem prawdziwego ramenu, jak mi kilka osób już powiedziało, więc, <śmiech> więc w Polsce <śmiech> ciężko o taki ramen. Także panda, jak dla no mnie. No ustalmy już nie, nie jesteśmy w ogóle true, jeśli tak, chodzi o jedzenie. Więc... Tak, więc, więc dla, dla mnie to był w ogóle e, jakiś szczyt, szczytów, arcydzieło 10 na 10, tak. No bo takie troszeczkę bardziej, myślę, że dostosowane do europejskiego. No pewnie gustu. tak, pewnie tak, ale można było e, bardzo dużo było opcji właśnie wyboru tego ramenu, e, składników naprawdę można było sobie dostosować go bardzo fajnie cenowo, też, też nie był najgorszy, więc dwa razy go jadłem jeszcze. jeszcze no, no czasami się nie, nie mówię, że się tylko stołowaliśmy w tym barze mlecznym, bo Wrocław ma do zaoferowania sporo knajp. No je, ceny są chyba podobne jak warszawskie, wydaje mi się, jeśli chodzi o takie knajpy gdzieś na rynku. No, czyli duże, tak? No, no czyli czy też Tak, jest tak, tak, tak czyli, czyli właśnie dosyć spore, no ale, ale jest w czym wybierać, jeśli chce popróbować po z różnych... Z z kuchnią z różnych tam rejonów świata. Na przykład była fajna knajpa z kuchnią gruzińską. Mhm. O tak, fajnie, że przypomnieliście Bo ja tak w sumie kręcę nosem Ale w kuchni gruzińskiej po pierwsze były właśnie rzeczy Dla we wegetarian e, Więc bardzo fajna sprawa Po drugie cenowo to jest to bardzo okej OK, knajpa e, Nie pamiętam ulicy W każdym razie kuchnia gruzińska gdzieś tam niedaleko rynku W zasadzie na rynku, tylko że w takiej bocznej uliczce e, Pewnie zalinkujemy to Nawet gdzieś tam w spisie treści Ale e, tak, jeśli miałbym coś pochwalić To, to właśnie to Chociaż e, ten, ten ramen w pandzie Też bardzo mi smakował i to było bardzo, bardzo fajne, e, takie kurcze no stanie wręcz po jedzeniu codziennie w tym barze mlecznym, bo nie czarujmy się, to, że byłem codziennie również taki właśnie na samym końcu festiwalu zmęczony e, i tak dalej, to, to też to trochę to, że byłem nieodżywiony, bo kilka rzeczy jako wegetarianin, miałem dosłownie kilka rzeczy do wyboru, jeśli chodzi o te tańsze opcje, czyli kanapki w żabce z jajkiem, boże, i, chociaż, chociaż powiem wam, że wpadłem w taki rytuał, że teraz jak idę do kina, to jak coś mam kupić, to właśnie z kinem mi się kojarzą e, te kanapki, kanapki często cwipki. ja kupuję, tak kanapki z żabki, e, od razu, no sam sobie robiłem kanapki i to było chyba z tych tańszych rzeczy, naj, najsmaczniejsze rzeczy, które sobie robiłem. <laughs> a w tym barze mlecznym e, to mają tam dobre, te chyba z takie placki, e, to było smaczne ale o, pożywne, odżywcze no nie bardzo, nie bardzo, szczerze mówiąc e, też mi nie bardzo smakowało to jedzenie, ale traktowałem to jako paliwo, no ja tak jak 7 dni mam spędzić na oglądaniu filmów, albo w imprezowaniu czy coś, no bo to też robiłem to generalnie o jedzeniu aż tak nie myślę, to, to ma być uzupełnienie mojego paliwa, jak jadę na targi kulinarne, no to wtedy skupiam się dopiero na jedzeniu e, przy czym jednocześnie, no czułem, że się źle odżywiam, mój organizm to czuł, generalnie miesiąc tak bym nie przeżył. Można byłoby nakręcić jakiś, nie wiem, super mi o, o mnie, tylko że w ogóle zacząłbym się rozpadać tam, a nie, że tyć. A to prawda, bo jednak takie jedzenie na dłuższą metę nie służy, tym bardziej, że jeszcze się dopalaliśmy jakimiś energetykami, przynajmniej mówię o sobie, czego na co dzień w ogóle unikam, ale, ale tutaj to było bardziej po prostu wygodne niż kawa, więc, więc dlatego używałem to jako środka budzającego. Ale no... To... Horyzonty naprawdę jawią się, jak, jak mówię, jako, jako taki poligon, bo ja też Trochę pamiętam, tak. że znowu ja się, ja się znieczuliłem na kawę po horyzontach. Teraz jak pracuję na nocach, to kawa mi nic nie daje. Muszę gryźć się w język szczypać i w ogóle, żeby nie zasnąć. To jest mam nadzieję, że mi jakoś wróci. Od, odstawiam kofeinę na chwilę, mam nadzieję, że jakoś wróci <śmiech> <Mi> działanie. <śmiech> Ale to wynika w dużej mierze z tego, jakim rodzajem festiwalowiczów my jesteśmy, tak? Mhm. No bo staramy się jednak te 4-5 filmów dziennie oglądać i dlatego mam mamy mało czasu. Jeżeli gdzieś imprezujemy, to raczej wieczorem, tak? I raczej Będziemy na maksa. Tak, ale między filmami mamy mało czasu, tak? Bo przecież jest dużo grono, duże grono którzy idą na jeden film, potem idą na, na dwugodzinny obiad, tak? Potem znowu może jeden film, a może nie. Potem idą spać, a potem na przykład śpią, nie wiem, do 13, tak? którzy tak bardziej na luzie, tak? imprezowo podchodzą, mm -hmm. towarzysko. A my jednak bardziej, powiedzmy, to jedzenie jest w dużej mierze takim dodatkiem tak do tych filmów mm -hmm. i do tego wieczornego arsenału, tak? więc to z tego też wynika. E, no Myślę, że jeszcze warto wspomnieć o tej knajpie, która, w sensie tym barze, który jest wewnątrz kino, tak, gdzie nie ma popcornu, no nie ma też takich, powiedzmy, tradycyjnych napojów, Prawda, jak się dodaje do popcornów, tylko są takie bardziej, ja bym to powiedział, no hipsterskie jedzenie. Jakieś panini, tak? Z szynką parmeńską, tak, yy, więc tutaj też da się pożywić. Tak? No tak, ja tam akurat hipsterne. tylko kawę w tym roku yy, zamawiałem, ale, ale generalnie coś tam rzeczywiście można było zjeść jak. No, Gareth chyba nie, nie wspominałem, w, na poprzedniej edycji kupił mi kanapkę z tamtąd, bo, znaczy, dobra, sam sobie kupił, a potem nie, nie była niesmaczna, więc nie mógł jej zjeść, więc ja ją zjadłem. E, też mi nie smakowała, ale pożywna była. E, to, to, to, tak. trzeba, to trzeba przyznać. Nie smakowało. Mi smakowało. No, przy czym e, to, fajnie, że, że to Chris podkreśliłeś też. My się nie znamy na jedzeniu, to po pierwsze, po drugie, jesteśmy psychopatami, więc no tak. e, sami umęczaliśmy sobie organizm. to Nie to, że Nowe horyzonty nas umęcza. umęcza. prawda. Ale piwo, piwo już dobre lubimy, no, tego, tego nie odmówię. Mówię chyba nikomu z naszej ekipy. Tak. I stołowaliśmy się, już mówię, stołowaliśmy się, browarowaliśmy się, nowe słówka. W, głównie w szynkarni i w, raz wpadliśmy do Spiżu Wrocławskiego. Ja lubię tam wracać, bo bywałem tam nie raz. To jest na środku rynku, wszystko było pozamykane i stwierdziliśmy, że pójdziemy na piwo zamiast kraftowego, to na jakieś mhm. regionalne, które... Owszem, nie jest szczytem dobrych piw, ale też na lato jest idealne i no tak. bardzo fajnie, fajnie się spędziło tam czas. No Polecam w... w ogóle w Spiżu w ogóle też odwiedzić tam dolny poziom. No na, w lecie, no to wiadomo, że lepiej wyjść na zewnątrz i poobserwować sobie rynek tam, tam na zewnątrz, ale na dole też można sobie obserwować te tanki, które są widoczne w dolnej części, dolnej części knajpy i w, no w zimniejsze miesiące, no to tam też jest bardzo ładnie, bardzo elegancko. No ja, tam, ja akurat w SPiżu nie byłem w środku, tylko byłem tam z wami na zewnątrz. No faktycznie, no w porównaniu z jakąś ofertą koncernowych piw, no to, to daję radę, chociaż tam nie, nie powiem, że, żeby te piwa mnie jakoś powaliły, te, te co piłem, ale rzeczywiście, no, siedziało się bardzo przyjemnie. W szynkarni wybór był już taki standardowy, jak na Krafty, więc, więc było w czym wybierać. Mhm no ale generalnie tak jeśli chodzi o Wrocław i, i knajpy, no to oferta piwa jest bardzo uboga no znaczy, ja może, może ja, ja trochę jestem rozpieszczony, że ja do, jak, jak w, w, do knajpy idę to oczekuję żeby do, do jedzenia mieć krafta, no tutaj rzadko kiedy mogłem sobie chyba na to pozwolić znaczy pozwolić, była okazja ku temu żeby zamówić coś takiego no, tak. no najbardziej już będziemy pewnie mówić o szerzej o tym, ale ubolewam że w klubie festiwalowym w Arsenal po prostu jedyne co można było kupić to właściwie perła, czy tam jakiś inny nie wiem, coś w tym stylu no ale wydaje mi się też, że, żeśmy omijali tego typu jakieś knajpy tak, z kraftowym piwem, no, no nie wiem, no zazwyczaj jesteśmy od arsenału, tak, ale takie miejsca są we Wrocławiu nie wątpię, że są tak, tak tylko wiecie, trzeba też podkreślić, że czuję czuję od tego roku właśnie i to również bywając też w Warszawie no ale w sumie bywając u siebie w Rzeszowie też to czuję, że piwna rewolucja poszła o krok dalej, jak jeszcze kilka lat temu, albo nawet dwa lata temu, w lecie było bardzo mało letnich piw do wyboru, a po drugie, no jak już były jakieś letnie, to głównie widbiry i jakieś wariacje, tak teraz ten styl IPA Jakoś tak się podkręca, że albo jakieś niskoprocentowe, albo, albo jakoś tam właśnie dodaje na przykład soku, soku i to nie smakuje jak jakiś Radler, tylko kombinuje z tym, ale również duża dostępność do piw typu Goze jest, więc mam wrażenie, że w szynkarni zresztą to było, to było widoczne. Tak, tak, tam było e... widoczne, bo tam głównie rzeczywiście ta oferta była, to były piwa letnie, tam nie było za dużo jakichś takich stautów czy, czy, czy innych risów, tak, które, tak, tak. które ciężko pić jest o tej porze roku, no. Że bary i knajpy są coraz bardziej świadomym właśnie, czym są piwa letnie, coraz mają ciekawszą ofertę i dlatego też mi tak szkoda, że właśnie arsenał się nie rozwija w tę stronę i nie, nie było możliwości tak, żeby, żeby sobie kupić jakieś tam piwo typu letniego, podczas gdy już cała, cała oferta barowa... W Polsce zaadaptowała to. Coraz bardziej rozwija tę, tę ofertę. A, a myślę, że jeśli chodzi o publiczność festiwalową, no to, chęt, to, to nie tylko my byśmy byli chętni, żeby w Arsenalu takie piwa zobaczyć. A, ale myślę, że tutaj jest następny nasz punkt, czyli po prostu, że Perła była jednym, jak podejrzewam, ze sponsorów, mhm. tak? Albo jakoś za tą wyłączność, powiedzmy, zapłaciła, tak? Może, może. Ale odczuliwe, to jest oczywiście moja spekulacja, tak? Dobra, to omocnęliśmy się o Arsenał, jeszcze do niego wrócimy, bo my tu niby narzekamy, ale bardzo, bardzo chętnie wracaliśmy do Arsenału, więc ta miejscówka jeszcze urosła w naszych oczach w stosunku do poprzedniego roku, ale przeskoczmy właśnie do organizacji, do tego o czym, o czym Chris wspomniał już napotykając na sponsorów. No właśnie, bo na razie to jest podcast lifestyle'owy o Wrocławiu. Więc przechodzimy do nowych horyzontów, do jak został ten festiwal zorganizowany, cięcia budżetowe, to już wspominaliśmy w naszych dziennikach, odsyłam do nich, bo one są bardzo fajnymi audycjami, ja jestem z nich naprawdę dumny, już to o tym mówię drugi raz, ale no, wróćmy jeszcze do tego tematu, że cięcia budżetowe faktycznie były, były, było widać je nie? gołym okiem. Tak, tak, te, te braki, o których mówiliśmy, jak y, brak pokazów na rynku, y, czy, czy brak plaży festiwalowej, a ja przede wszystkim tacz, będę ubolewał cały czas brak koszulek, mm -hmm. tak. bo, bo jeszcze raz, wiem, że już to mówiłem, ale powtórzę, bo tak mi się y, ta identyfikacja wizualna podobała w tym roku, że bardzo bym chciał to nosić dumnie na, na sobie, albo chociaż nie wiem, plakat mieć na, na, na ścianie tego. Ale ja powiem Wam, że dla mnie jedyną właśnie zauważalną rzeczą taką, która na mnie płynęła, właśnie były te koszulki. A tak to, czy, czy plaża, czy rynek. Nie korzystaliśmy no, z tego rzeczywiście. Nie z tego nie roku. korzystałem. Przez te wszystkie lata uznawałem, że, że wolę obejrzeć filmy w kinie, więc jak dla mnie prawie w ogóle mnie to nie dotknęło, więc mhm. to tyle ode mnie. No jedyne, co mnie dotknęło, to mam wrażenie, że trochę gorzej wyglądała koncertowa sfera. A to tak, to tak. Rzeczywiście no. klub festiwalowy też ucierpiał na tym, że T-Mobile jednak się odsunął, bo, bo te ich electronic beats to, to, to, to jest bardzo... Hmm, chyba jakieś tam powiązane z T-Mobilem przedsięwzięcie. Tak, tak, tak. Y y y I to, to rzeczywiście dodawał do, do, do tego dużo fajnych artystów. Na przykład w zeszłym roku y mogliśmy tworzywo sztuczne usłyszeć. Tutaj, tutaj raczej dla mnie no, nie była to zbyt atrakcyjna muzyka. Mm -hmm. y przynajmniej no właśnie. Dla mnie, no. no właśnie o tym mówię też, że było jednak bardziej wyszukane ten repertuar muzyczny w rok wcześniej niż w tym roku. Bardziej różnorodna to, to... na pewno była w zeszłym roku. Ale e, w tym roku Horyzonty miały jeden potężny i bardzo fajny dodatek, który no teraz, teraz nie wyobrażam sobie już Horyzontów bez tego, e, czyli że podpięto właśnie Dol Dolnośląskie Centrum Filmowe, A, tak. otwarto trzy nowe sale w, dla festiwalu. Ogromny plus, ogromny plus, o którym trzeba, dobrze, że wspomniałeś, bo rzeczywiście nawet y, wygląd sam ten DCF-u mi się bardzo podobał, taki y, z jednej strony nowoczesny, a z drugiej strony bardzo taki zakorzeniony w klasyce kina. E, tak, no w ogóle nie tylko fajnie to wygląda, ale również Horyzonty zadbały o to, żeby był, e, było łatwe przemieszczanie się po tym budynek, no tak 15 minut, 20 minut drogi e, od kina Nowe Horyzonty jest, więc mieliśmy konieczność przemieszczania się między dwoma budynkami, jeśli chcieliśmy niektóre filmy obejrzeć, no ale opcja, opcja rowerów, które udostępniono, żebyśmy mogli z jednego budynku właśnie wynająć za darmo, jeśli jesteśmy posiadaczami karnetu. No to super, rzeczywiście. Rower i zostawić sobie w dół, drugim budynku i na przykład, jeśli chcieliśmy tam zostać czy gdzieś w, zostać w okolicy, to zostawiamy tylko rower tam, już nie musimy wracać i w drugą stronę też. Jeśli z jednego budynku chcemy się szybko przemieścić, e, wynajmujemy rower. Rewelacyjnie to zorganizowano. Moim zdaniem e, super, że nie tylko więcej filmów dzięki temu można zobaczyć, ale również pomyślano o tym, że przemieszczać się z sali do sali i niektórzy widzowie tak będą działać, że zaplanowano to w ten sposób. Były takie przejrzyste mapki, jak się dostać z jednego kina do, do drugiego i też tak zaplanowano, powiedzmy, że na przykład była Monteiro była tylko w DCF-ie, jeśli się nie mylę Bergman też był tylko w DCF-ie, więc dało się to jakoś tak połączyć i też no w większości przypadków przerwy były między firmami wystarczające, że, że dało się, dało się przemieścić tak? i też tak jak mówię, kiedyś prawda, Nowe Horyzonty też miały więcej tych, tych obiektów więc bardziej miasto żyło i teraz myślę, że też dużo zyskało przez to, że przemieszczaliśmy się z kina do kina. E, więc tak bardziej e, Wrocław był e, nowo -horyzontowy też w tym znaczeniu, że się więcej widziało, e, no niestety nie koszulek, ale powiedzmy, że, że toreb albo koszulek z zeszłych lat, tak, więc, to, tak, hmm. więc to, to bardziej to, to żyło, tak, e, więcej żeśmy zobaczyli, e, przypomniałem sobie, że Wrocław to miasto krasnali, tak, <śleszy> Ja się, ja się trochę obawiałem tego DCF-u, jak to będzie, jakie ja będę musiał się między kinami przemieszczać, ojej, że jeszcze mniej czasu na jedzenie, na wszystko, na, na cokolwiek. No, no, ja akurat nie chodziłem tam tyle, co wy, bo byłem tylko chyba dwa czy trzy razy, ale mhm. rzeczywiście no, nie, nie sprawiało mi to raczej żadnego problemu, wręcz, wręcz w, uważam to za przyjemne spacery, bo harmonogram został tak rozplanowany, że pod warunkiem, że nie poszedłem na jakiś ponad trzygodzinny film wcześniej, to, to spokojnie mogłem sobie przejść. No ja przyuważyłem dosłownie jeden zgrzyt, ale też, też widzę, że organizatorzy na to zaradzili. Pamiętam, że jeden film Monteiru kolidował z każdym następnym seansem, oprócz jednego, co, co, co uznałem wręcz za jakieś wymuszenie, żeby na ten jeden seans pójść, ale potem okazało się, że ten film Monteiru puszczono bez reklam, jakoś tak wcześniej, że napisy końcowe były w momencie, w którym dostaliśmy 25 tak, minut, żeby wskoczyć na Aha, następne no seanse. Więc tylko na planie wyglądało to jako taka pułapka, natomiast później to jednak funkcjonowało. Był też, była też taka sytuacja, że jeden z sansów w dcf był opóźniony i wtedy dla osób, które chciałyby przeskoczyć potem do Kina Nowych Horyzontu, Horyzontów, przesunęli trochę wszystkie seanse w Kine nowe Horyzonty. Tak? I były zapowiedzi, że musimy poczekać, żeby widzowie mogli zdążyć dojść. Więc uważam, że to jest... No to no, bardzo no, fere zagranie rzeczywiście. Prawda? Zagranie w, w stronę widzów. Bardzo pozytywne. tak Że po prostu organizatorzy dbają o widzów, tak interesują się, wiedzą co się dzieje, tak jakie są problemy. To wszystko na bieżąco jest... Monitorowane. Można na forum Nowych Horyzontów na Facebooku coś powiedzieć, coś się zażalić, i jest tutaj raz. No rad, fajnie, sobie. fajnie, właśnie, że od razu reagują na tego typu problemy, bo to z tego, co słyszę na festiwalach, różnie to bywa. No, to taki ostatni mój podcast, przedostatni. Tak, to... w zasadzie, nie, w zasadzie ostatni. No. Też mi się to skojarzyło. No. No, więc już nie będziemy tam wspominać, no. A samo, samo kino, no, zrobiło się trochę pusto, już mniej laptopów, mniej no, ładowarki pojawiły się, ale, ale też w mniejszej ilości po jakimś czasie. Ale generalnie, trochę pusto się zrobiło, gdy już te, tego T-Mobile zabrakło. No, ale stałe rzeczy na festiwalu, czyli sklepik, no, zostały. Ale wiecie, sklepik... Co, wiecie, co mi się nie podobało, co dodali w Kiniaczy? Bardzo, super w pomysł na, na wystawę Bergmana, bardzo mi się podobało, tylko dlaczego cholera na schodach? <laughs> No tak, faktycznie. Tam mamy te wystawę, wystawę. i takie budeczki, w których można było przejrzeć zdjęcia, bądź jakieś tam rzeczy właśnie z Bergmanem. Jakieś rekwizyty. Mhm. Dokładnie, dokładnie tego słowa szukałem. E, tak I faktycznie postawione te budki, w których, w których można się przejrzeć na schodach. Główny problem to stwarzało wtedy, kiedy przed kinem ustawały się absurdalnie długie kolejki, które zahaczały o schody, gdzie ci ludzie tam między tymi schodami, później między tymi budkami gdzieś sobie tam lawirowali. No, nie wiem, jak to wygląda z perspektywy perspektywy BHP, ale już nie chcę w to wnikać, może. No Może organizatorzy po prostu liczyli, że ktoś i to po schodach nagle wejdzie do, tego, do tej wódki z Bergmanem? No o, może, o, tak, Bergman, może tak, może takie może taki był cel. No, ja je ja zwiedziłem wszystkie, oczywiście, bardzo fajnie, że ta wystawa była, tylko no, ja bym wolał, żeby ona była gdzieś w jakimś bardziej stabilnym miejscu. No, ale czy... pytanie, gdzie? Tak? No, I tak było wszędzie zatłoczone. No tak, tak masz rację, no masz rację. Może, może tak, może. Po prostu to jest moje, moje czepialstwo tylko i wyłącznie. Znaczy, wydaje mi się, że mogły być trochę bliżej ściany, po prostu Wtedy mm -hmm. Może tak, bo one były centralnie rzeczywiście na środku tych, tych, tych schodów. Mm -hmm. Nie wiem, ja cały czas czuję, że to metafora, plus mówię, że śmiałem się, jak ludzie, ludzie się nie mogli przepchnąć między tymi budkami, co też nie jest zaletą, nie? Metafora, tak, że Bergman to, to... to trudne kino, tak? <laughs> tak. <laughs> <więc co? laughs> Ale znowu nie przejdziesz obojętnie. Właśnie. No, no, oczywiście. W ogóle nie przejdziesz. <laughs> Także... Jak już przejdziesz, będzie satysfakcja. Dobra, to, to ja zahaczyłem w takim razie o sklepik, ten sklepik. tak. Chociaż, chociaż fajnie, że zwrócić uwagę też na wystawę, bo byliśmy częściej na wystawach, bo jeszcze byliśmy na wystawach plakatów. A właśnie, była tak, była dodatkowo zorganizowana wystawa plakatów yy, Pongoskiego, tak? Ze spotkaniem z autorem, Ze tak? spotkaniem z autorem, z, z jakimś takim ala tak, udało mi się dostać do lampki wina, plus udało mi się przede wszystkim posłuchać e, e, generalnie twórcę. Ja bardzo lubię te plakaty, bo one wszystkie kojarzą się z seksem. Ale poza tym tak bardzo fajnie są połączone właśnie, zespolone e, z, tym, z tym tematem. E, nawet sam mówił autor, że dzisiaj cenzura nie przepuściłaby tego, a wtedy no to to e, jakoś przechodziło, więc e, jakoś to rzuca, rzuca też takie pytanie, tam cenzurę PRL-u, czy... czy, czy Teraz też nie mamy jakiejś takiej absurdalnej czasami tej cenzury, cenzury takiego jakiegoś absurdalnego przestrachu przed tym, że, ktoś, że coś tam dzieci mogłyby zobaczyć. No. No te, wtedy ta cenzura była w, w co innego wymierzona, bardziej w jakieś polityczne kwestie, a, a na przykład jakieś takie dosyć śmiałe symbole erotyczne były w ogóle przepuszczane, a co, co dzisiaj myślę, że by nie przeszło rzeczywiście. A plakaty? Plakaty bardzo lubię. Wiem, że dużo, wiem, że ta polska szkoła plakatu ma tyle samo zwolenników, jak i przeciwników, ale ja, ja należę oczywiście do tych pierwszych. No ja też uwielbiam i fajnie było, e, było to zobaczyć. Fajnie było posłuchać tej rozmowy, więc e, miło, że też, e, nie pamiętam już do, gdzie, jak się nazywał, o miejsce, gdzie była ta wystawa, e, więc nie zareklamuję akurat miejsca, ale miło, że bardzo, nie, bardzo niedaleko kina. E, ja, ja się bałem, że przegapię wystawy, bo obiecywałem sobie, a pod, podszedłem, e, okazuje się, że niedaleko, przesłuchałem tak zarówno zarówno z autorem spotkania, jak i potem na spokojnie można było się poprzechadzać już bez, bez takiego upału, tak, bo upał był i jak był ścisk, no to samo spotkanie też nie było takie przyjemne, ale potem można było sobie już na spokojnie e, na przewiewie pooglądać te plakaty, więc też super sprawa. Galeria plakatu się nazywała. O, po prostu. Tak, aha. E... Więc już tak zmierzamy do tego, czy chcecie coś jeszcze dodać o wystawach. Byliście na jeszcze jakiś? Nie, ja już nie byłem. Nawet nie jestem... No, może pewnie jeszcze coś było, ale, ale już mi y, nie starczyło czasu, ani, ani nie wiem czego, żeby, żeby to śledzić. Więc, więc o wystawach już tyle i myślę, że sobie przejdziemy dalej. A, no czy ja jeszcze chciałem o tym sklepiku? A, A no... faktycznie, sklepik, tak, tak, tak. tak. Tak, my chwaliliśmy go w tamtym roku i nic się nie zmieniło dalej, całe mnóstwo gadżetów, w końcu sobie nakupiłem magnesy na lodówkę. Tak, ja też sobie kupiłem nawet magnes, pierwszy raz sobie coś kupiłem w tym sklepiku, zawsze, zawsze się na to liczę, że kupię sobie pod koniec jakieś książki, płyty czy cokolwiek, ale okazuje się, że, że mi zwyczajnie brakuje już funduszy, więc muszę zmienić strategię chyba i kupować na początku. No bo są fajne promocje zawsze, z, z karnetem, całkiem, całkiem dobre ceny chyba, no już nie pamiętam, wtedy mówiłem za 7 zł czy za 10 kupiłem wszy, cały zestaw płyt z zeszłego roku, no i Właśnie. nie żałuję. Właśnie, zestaw płyt. Nowe Horyzonty już przestały wydawać e, boksy, tak, zeszłorocz zeszło z poprzednich edycji, a teraz płyty możemy sobie kupić pojedynczo. No, nawet, nawet jest troszeczkę inaczej wydane, te okładki są, nie są takie białe typ, jak, jak były wcześniej, tylko już ze zdjęciami z filmów. Nawet fajnie to jest wydane, tak myślę, tylko, tylko, mi, tylko brakuje, brakowało mi niektórych filmów, ty, w tych a szczególnie jednego, Western, tak? który, który nie, nie doczekał, nie doczekał no, się ani... Western nie doczekał się dystrybucji. No właśnie, nie tak? doczekał się dystrybucji, nad czym ubolewam, bo zwycięzca konkursów nie doczekał dystrybucji teraz nie wiadomo, co będzie z filmami tegorocznymi zwycięzcami których też prawdopodobnie nie zobaczymy, bo widziałem oficjalne jakieś deklaracje Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, że na przykład Siedzącego Słonia nie mają w planach nigdzie dystrybuować niestety. No niestety szkoda, ale no cały czas sam sklepik dość dobrze funkcjonuje. Tak, oczywiście, tak na, więc... przykład, na przykład jeśli chodzi o literaturę okołofilmową, jest bardzo bogaty. No i Postarano plakaty się też. oczywiście tak, tak, plakaty też. Postarano się na przykład, żeby rok temu też to widziałem, ale żeby bohaterowie retrospektyw też mieli swoje książkowe pozycje, dzięki którym mogliśmy się z nimi lepiej zapoznać. Chyba jeśli chodzi o Roga to była taka. Autobiografia można powiedzieć, przez niego samego chyba napisana, a, uhy, a przez. A, a, a jeszcze był wywiad taki, chyba był. Czy to był wywiad Rzeka z Pedro Kosztą? Tak, czy, tak. Uhy. Znaczy to, była, to były książki specjalnie przygotowane, przygotowane na, te, na, na roczną no, edycję. Tak, tak, tak. tak, tak po, podobnie jak chyba było w zeszłym roku, tak? Że były o, o Rivecie i o Kelemenie książka też podobnie wydana. No tak, to, podobnie to wydane, jest, wydane, tak? Czy, czy to jest, to jest Christian, czy to jest Krystian w poprzednich latach też była to norma, że, że takie książki... E, no? Zazwyczaj tak. Zawsze się starano. chyba nie zawsze wychodziło, ale na przykład jak była retrospektywa e, Turcji, tak? To była e, książka e, o kinie tureckim, e, o kinie meksykańskim, tak? To... Tylko to już jak gdyby nie, nie jest to inicjatywa sklepiku, tak? tylko no cały tak, tak, organizatora. Tak, tak. Tak, tak. Oczywiście, ale, ale, ale ciekawie, że takie pozycje jednak się znajdują, no. więc można naprawdę tam zostawić całą pensję. Ja jeszcze a propos plakatów, to się mówi, że kina arthousowe, tak tego, że gardzimy jakimiś tam terminatorami, a to nieprawda, bo z Polskiej Szkoły Plakatów był i ty Elektroniczny morderca, tak, tak nie Terminator. Mm -hmm. yy, I wszystkie tego typu filmy nowej przygody też były, więc... Tak, był chyba i powrót do przeszłości. Miłość Marek i Krokodil, więc no, tak. Yy, takie rzeczy, takie plakaty można było kupić. Yy, jeszcze, jeszcze nie skorzystałem, tam do tego, ale na przykład książek sobie nakupiłem już sporo. Yy, w, tym, w tym książkę o rogu, więc. Bardzo spoko sprawa i sam pan kasjer e, przypomniał mi, że pa, bo ja nie miałem od razu karnetu nawet e, na widoku. Przypomniał mi, że widuje pana tutaj, pan ma chyba karnet, ma pan zniżkę mm -hmm. na te książki. Proszę się upominać o takie sprawy. O, super. E, no. Więc e, też e, o, jak ja bym nie pamiętał no zapłaciłbym więcej, ale pan pan kasjer e, ogarnął, tak? Więc fajna sprawa. Nie wiem, no i czy co... możemy to puścić, bo jeszcze pan kasjer straci pracę. <głos> no, ja myślę, że, że, że powinien przypominać o takich rzeczach, że to, to, to zachęca do ponownego skorzystania ze sklepiku. No tak, a jeśli, tak. jeśli powiedzieliście już o obsłudze, no to, no to chyba należy dodać, że ponownie y, wolontariusze i w ogóle cała cała obsługa y, kina naprawdę na, moim zdaniem na medal w, w, pomocni, sympatyczni, wiedzą wiedzą co, tak jakby gdzie się znajdują, wiedzą coś mm -hmm. o tych filmach widać, że nie, nie znaleźli się tam przypadkiem no ogarniają, ogarniają cokolwiek zapytałem no nawet jakby nie wiedzieli to od razu powiedzą dokładnie gdzie przejść, no, po, zaoferują nawet, że przejdą z nami z jednego miejsca na drugie, żeby, żeby znaleźć osobę, która wie o co chodzi, no tak miałem na przykład z, z zapytaniem tym o rowery, mm -hmm. więc y, zastrzeżeń też tutaj, tutaj żadnych nie mam i skorzystałeś z tego roweru? Nie, ostatecznie nie skorzystałem, też obiecałem upał, upał. E, powiem Wam, że gdzie, gdzie nie pojechałem na wakacje, tak starałem się pojeździć chociaż, chociaż rowerem e, trochę, ale tak byłem zniechęcony do, do jakichkolwiek inicjatyw e, w pewnym momencie na Horyzontach, że mimo, że mimo, że w pewnym momencie musiałem się przedostać bardzo szybko z jednego miejsca na drugie, czyli właśnie z DCF-u tak do, mhm. do Kina Nowe Horyzonty, no to nie skorzystałem z roweru. Ja przyznaję, że wolałem spacerek po mieście. Nie żałuję ale ja Wam też powiem, że korzystanie z rowerów miejskich to jest dla mnie dalej coś, coś czego po prostu nie robię mam swój własny rower tutaj u siebie w Rzeszowie, więc nie korzystam a w Warszawie dalej się boję urządzenia, zapłacić za rower a co jak gdzieś go zostawię, no wiecie podobno to jest proste, ale ja dalej jestem, jestem gościem, który tego nie ogarną a w momencie, w którym to ogarnę, na pewno będę nawet sobie specjalnie do DCF-u dobierał filmy specjalnie, żeby tam jeździć z seansu na seans, seansu na seans, więc... Może trzeba się przełamać w takich yy, mm -hmm. nowych technologiach w No nie? Bo to to taka pierdołka, od razu bym to ogarnął ale się bałem a jeszcze a propos nowych technologii, to e, chciałem o tych komputerach, bo wydaje mi się, że, po, że tych komputerów wcale nie było aż tak dużo mniej, a te, które były mniej, to po prostu zostały przeniesione. Przeniesione, do, tak, one, do one do były trochę, one tak, bo były tam trochę też w innych miejscach. z Osiem było czy ileś tam tych. Być może tak? wiesz, ale ja, zawsze jak ja chciałem spontanicznie, a ja non to spontanicznie zmieniałem program, zawsze jak chciałem spontanicznie zmienić program sobie, to e, ktoś siedział na komputerze, no więc prawda? mam wrażenie tak, tak. W pewnym momencie chciałem sobie właśnie zmienić, no okazuje się, że i tak za późno, to czekałem w kolejce, żeby, żeby skorzystać. To ja mam inne doświadczenie. Mi się wydaje, że, że teraz tych te komputerów po prostu już nie są tyle potrzebne, bo każdy ma ze sobą komórkę, tablet, laptopa, tak? I tych komputerów... Nie, może rację. To też moja wina, że ja miałem po prostu tak zwieszoną, zwieszoną komórkę, e, bo już nie formatowałem jej cholera wie ile, e, że zawsze komputer wydawał mi się szybszą opcją w, tych, w tym kinie. Znaczy nie zawsze w tym roku. No. Mm -hmm. Tak, no Więc... ja, też sobie, ja też sobie akurat tutaj radziłem y, za pomocą komórki. Y, chociaż, jeśli już też od, mówimy o, o rezerwacjach, to wydaje mi się, że były dużo trudniejsze niż w zeszłym roku, pewnie ze względu na zainteresowanie, ale nie, na niektóre seanse po prostu nie szło się dostać. No. Pewnie po prostu za powoli klikałeś. No. <laughs> Może, ale y, starałem się naprawdę znaczy robić to sprzedano, szybko. Przedano, zdaje się, więcej karnetów, tak? Mm -hmm. No ale też z drugiej strony było więcej seansów. O no trzy tak. więcej seansy w dcf tak? Ale co ciekawe, nie schodziły tylko takie najbardziej popularne rzeczy z sali numer jeden, ale, ale niektóre retrospektywy się wyprzedawały w kilka sekund. No, filmy, o których bym nie pomyślał. Filmy konkursowe w ogóle schodziły jak szalone. Na przykład na, na Siedzącego Słonia no akurat mi się udało dostać, ale wielu się nie udało. Na Dzikich Chłopców mu się już na przykład nie udało dostać. No popularność konkursu w tym roku przerosła wszelkie oczekiwania. Nawet sami organizatorzy mówili, że nie spodziewali się i bardzo się cieszą. No tą to o tym jeszcze dojdziemy, tak, przy programie, jak, jak dobry był konkurs, tak, ale organizatorzy obiecują, że w przyszłym roku dadzą konkurs na... na większe sale. Większe sale, tak. Jeśli będzie tego tak równie dobry, to naprawdę się nie dziwię, bo... No ja jestem z tych, co się nie dostali, więc... Ale nie byłeś <grym> na sz... żadnym konkursowym sensie? E, byłem na filmie, który wygrał, czyli, czyli przy, przypomnijcie A, no mi to tak, na, na Holiday, Holiday tak, <grym> e, no więc byłem. Nie jestem aż tak zachwycony, dlatego to jakoś wyleciało mi, ale nie dostałem się ani na dzikich chłopców, na których chciałem, no teraz są, są do nadrobienia na Mubi, ani na siedzącego słonia, e, więc e, co też, e, tak jak Chris mówił, to jest nowe doświadczenie w pewnym momencie, gdy zawsze mi się udawało dostawać, to w pewnym momencie w ostatnich dniach festiwalu chcę coś kliknąć w tym wypadku dzikich chłopców i siedzącego słonia i okazuje się, że nie i to jest dla mnie nowe, fajne doświadczenie że w takim razie muszę poszukać i wybrać sobie nowy film i z uśmiechem szukałem czegoś, czegoś co mi zastąpi ten mój, ten mój wybór, który sobie już zaplanowałem, więc powiem szczerze, nie dostanie się na film też sprawia olbrzymią Fryda, albo przynajmniej mi, bo jestem jakąś, jakiś faktycznie walnięty no. to jest olbrzymia frajda móc dać godzinkę przy komputerze, przy kinie i testować palec, tak? Stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk. O, ile, o ile coś takiego było w zeszłym roku mnie wykazywało stuprocentową skuteczność, tak teraz, no niestety, te seanse, które przeważnie się nie dostałem rano, rzadko kiedy bywało, że się doklikałem A w nich później. wiecie co, że, że ja potem już nie klikałem na przykład, no może, może coś tam próbowałem, ale później już nie klikałem, bo uznałem to za punkt honoru. Dobra, nie udało ci się, jesteś wolniejszym rewolwerowcem, zginąłeś, yy, radź sobie dalej radź sobie dalej, wymyśl coś innego. No to tak, taką strategia ma moja, moja Kasia. Aha, to, to, chyba, to też chyba zależy nie tylko od szybkiego klikania, tylko od los, to jest duży element tutaj losowości dochodzi, bo te serwery jednak w pewnych momentach były dosyć przeciążone. Jak kilka osób naraz kliknęło w ten prostokącik, to, yy, chyba, mam... to, to chyba losowo po prostu przydzielało komuś, bo, bo pamiętam, że to się kręciło bardzo długo po, po kliknięciu i później czasami się okazało, że zaliczyło mi rezerwację, a czasami po prostu nie udało się zarezerwować. Skąd wiesz? Może tysięczne, setne sekundy? No może, może, może. Nie wiem jak to działa już na... na, na, na Trzeba podkreślić taki... jeszcze, że my mamy wolniejszy internet, ktoś ma szybszy. No, no tak, no może no. to też jest tego kwestia, jak tam te pakiety są przesyłane, z jaką prędkością. No, no, no i ważna no. jest strategia też, że żeby przewidzieć, który film pierwszy zniknie. Zawsze to lubię że Ruch ręki jaki przygotować sobie, że, a tutaj może, że godzina 19 jest y, największa szansa, że zejdzie, o wtedy jest słoń, to zaczynam od słońca, potem tu klik, klik, klik, klik, ćwiczę sobie klik, klik, klik klik i potem się udaje. Kurczę, jak bycie snajperem w grze komputerowej, albo pewnie, na, naprawdę mhm. też pewnie. No wiem, że nie wszyscy to lubią, są fani biletów, ale... Dla mnie rezerwacje to jest jeden z takich elementów, na które czekam. Przynajmniej to może człowieka obudzić porządnie, bo tak to, to motywacja do wstania rano jest średnia, szczególnie po intensywnej nocy, a tutaj od razu człowiek przy tym komputerze, adrenalina się włącza, więc, więc już nawet, nawet po tym kliknięciu już, już nie czujesz w ogóle cenności, to, to jest ten plus. No ja w tym roku chyba tylko na dzikich chłopców się nie dostałem, ale rezerwowałem w tym roku z komórki, więc to było dodatkowa trudność, gdzie mi się cały ten, cała plansza nie mieściła, no tak. Tak? No tak? No tak, Ale pamiętam jak ten, jak się śmialiśmy tak mniej więcej o czwart czwartego dnia z Pikiem, że kurczę, jakim cudem niektórym się nie udaje wbić, to są jakieś lamusy. Aha, a za chwilę <laughs> a dwa tak. dni później. A ja, no tak. Ale też, też bardzo ciekawe rzeczy zadziały się w trakcie festiwalu, tak? Że widać jak publiczność żyje, tak? Czyli na przykład poszła fama, że dziki słoń jest ekstra. Dziki I od razu. Słone. Połączyłeś dwa I od... Dziki słoń, <laughs> Że siedzący słoń tak? i dzicy dzis... dzis... dzis... dzis... chłopcy są ekstra, I od razu. Nie dało się wklikać, to no było coś jest zaowitego, że konkurs się tak klika. A na przykład, a jak działały retrospektywy? Tutaj może akurat trochę to smutniejsze jest, tak? Ale że na przykład. Dużo osób testowało retrospektywy na początku festiwalu, czy im się spodoba, czy nie, tak? I pod koniec festiwalu na, festiw na retrospektywy chodziło już mniej osób. Tylko tak, ci, tak. którzy wyczuli, że ta retrospektywa jest do nich, tak? Na mhm. kosztę, na Monteiru. A reszta osób od, od, odpuszczała, więc później już taka była wyspecjalizowana, tak? Że Część filmu schodziła od razu, a część zostawała, tak? Mhm. I na przykład jeszcze dodam tylko, że na, na Roga i na Eniedi schodziły bilety momentalnie, a właśnie ten Costa i Monteiro to już może były filmy do, do jakiejś bardziej specyficznego typu publiczności i one, i one rzeczywiście wisiały do końca. Na Monteiro się wybrałem ostatniego dnia, mojego ostatniego dnia, ale to już był naprawdę koniec festiwalu. No to faktycznie bardzo, bardzo pusto na sali, ale tak było z, tak z mniej więcej 30-40 osób, ale też nikt nie wyszedł. No bo było widać, że, że te osoby już chodziły któryś tam raz i ja spotykałem te same osoby na kolejnych filmach. Dobra, yy, my tak w systemie rezerwacji, o tym klikaniu, ja tylko no mówię, że dla mnie to jest super zabawa. Jak się okazuje się, że możesz przegrać w grze, to gra wchodzi na wyższy level. więc Bardziej się starasz, tak? Ta, Oceniasz nawet... przeciwnika. Tak, tak. Przecili, który dwa pokoje obok w trio siedzi. I ten walczy o Twoje miejsca. Akurat ze, o moje miejsca walczyli inni, bo ja dużo do jedynki chodziłem. <grym> no. Ale do jedynki akurat najpraw... najłatwiej się dostać, okazuje się. Tak, że... To prawda. E, to, to, że jest dużo osób. Znaczy Piku jest szybkim rewolwerowcem, no bo mówię tyle szczelanek to tak. nie ma ale... na jedynkę nie ma szans z nim, nie? Ale, ale faktycznie te, te najbardziej oblegane seanse galowe, szczególnie z priorytetem karnetów, często naprawdę mogłem, mógłbym nawet wstać 10 minut później i spokojnie się doklikać, tyle, to, tyle było tych miejsc. Raz, Naj, że największa sala... No, tak. Widać, że organizatorzy y, szlifują to, y, y, dostosowują, że ten pomysł właśnie, że priorytet karnetów, priorytet biletów, myślę, że był dobrym pomysłem. W tym roku jakby y, więcej filmów miało te cztery seanse, tych, tych więc ludzie się mieścili, ale też y, konkurs często dostawał po raz pierwszy trzeci seans, więc y, jakoś tak myślę, że... Cor coraz lepiej jest to wy wywa wyważone, tak. To po walce o te nasze miejsca, z którymi, o, z którymi zresztą, o które zresztą walczyliśmy ze sobą, e, tak, no to warto było się wybrać do tego arsenału, w końcu przechodzimy do arsenału. E, do czegoś, co, na co szczerze Wam powiem, już w pewnym momencie czekałem bardziej niż na filmy. E, w, przyznam, no, że, no wiecie, e, już ogląda się te filmy trochę lat, no trochę, kurczę, powinno nam się to znudzić, no mamy już te... No, no. Ja, się, ja, się, ja się tłumaczę, że dla mnie to jest to, że mery w miarę świeże oglądać ilości. Ale, ale tak. A, tak. Ja, a ja też nie mówię serio. Czekam na te filmy, ale równie dobrze czekałem na arsenał yy, każde, każdego wieczoru. Może, tak, może Chris, Chris mówi u, ale naprawdę czekałem, żeby się z wami napić, żeby z wami pogadać i tutaj naprawdę już mieliśmy olbrzymią ekipę. No. Zbieramy powoli Avengers i to Avengers ma kolejne fazy. Okazuje się. No. Tak, fazę też mamy już w tej fazie, którą osiągnęliśmy. Mm -hmm. Więc... Super, że czasami imprezy się przeciągały do czwartej, piątej, kurde, no rekordowo tak, do ósmej nad ranem. Gdzie cały czas myślałem, że wklikam się ósmej trzydzieści, a jak padłem już na łóżko, <laughs> powiedziałem sobie, dobra, na chwilę się położę. Tak, i Tak, to musiałem sprawdzać, czy żyjesz. <laughs> Dokładnie tak. Ale rozumiecie, źle. ja też czekałem, bo to coś niesamowitego, że można posiedzieć i porozmawiać o tych filmach, które się obejrzało przez cały dzień, każdy z nas widział 4-5 filmów i wymienić opinie, jakieś może interpretacje, czasem, czasem ktoś czegoś zauważył, czego ty nie zauważyłeś, tak, więc to jest niesamowite, tylko właśnie szkoda, że no doba ma tak mało godzin właśnie. i potem zostają te 3-4 godziny, żeby się wyspać, tak, i potem z samego rana się po prostu walczy na tym filmie, żeby y, trzymać oczy, ja to po prostu już y, klepię się po twarzy, żeby nie zasnąć, tak, bo, bo wiem, że ten film chciałem obejrzeć, czekałem na niego no i trudno wybrać, tak, co, co ważniejsze, co lepsze, co chcę, czy będę bardziej żałował, jak nie pójdę na film, czy bardziej żałował, jak y, nie pójdę z wami porozmawiać, tak, więc to były dla mnie często bardzo trudne decyzje zdaje się chyba tylko raz, czy dwa zdecydowałem się, że tej, tej, tej nocy się po prostu muszę wyspać, bo już nie wytrzymam, tak? Aha, no tak. Ale lubię przecież te spotkania, tak? I też na nie czekam, tak? My przez to często, znaczy często, kilka razy właściwie się zdarzyło, dwa czy trzy, opuścić pierwsze seanse o dziesiątej, a Krystian ile by nie spał, czy, spałby, czy nie spałby w ogóle zawsze na ten seans dziesiątej jednak trafił. No tak, no więc. ale. W... No Potem nic nie pamiętałem, tak? Bodajże z dwóch filmów, tak? Więc to też jest przykre. No, swoją drogą, powiem Wam, że na sali można się lepiej wyspać niż w tym hostelu, mm -hmm. gdzie jest upał ogromny. <grym> tak. W klimatyzowanej <grym> sali. Więc to też jest same. większy komfort nawet. Znaczy ja nie potrafię spać na filmie I to jest też, e, potrafię się w ogóle nie skupić I jednego dnia A nie, przepraszam, przespałem jeden film Jeden film porządnie przespałem i Już na nie pamiętam jego tytułu, no bo to też nawet planszę czołówkę przespałem <grymne> Na reklamach ale, już zasnąłeś Tak, ale to nie <grymne> był ważny dla mnie film jakiś Mam nadzieję tylko, że nie chrapałem I uwaga, brzydka, brzydki, brzydkie wyznania Adriana Tak jak ja śpię na, na, sto na stojąco, na siedząco To ja się lubię ślinić <grymne> Tak, dlatego, dlatego w ten sposób nie sypiam. A, a kilka, kilkoro ludzi słyszałem, że naprawdę chrapało na seansach i tam sąsiedzi, tak, sąsiedzi tak. ich tam szturchali. To jest, ale nie, no, ciekawe u... kto. No, u mnie no. to tak działa, że jest zgaszone światło, wygodny fotel. Jeszcze ja tak lubię siedzieć, tak trochę pół leżąc, więc ja to, jak jestem zmęczony, to bardzo łatwo mi przysypiać. Muszę walczyć. Znaczy ja to już przetrwałem, no bo ja pracuję na nocki, więc przetrwałem to walkę ze snem, tak? Nauczyłem się z nim walczyć, natomiast traciłem skupienie. I pewnego mm -hmm. dnia zrezygnowałem z seansów, z kilku seansów, po prostu, bo i tak oglądam te filmy, widzę co się dzieje, ale nie, nie dochodzi mm -hmm. do mnie, nie myślę, nie analizuję tego, co robią bohaterowie. Z filmem Walkabout tak miałem. Mm -hmm. Ja tego nie ukrywam, że e, ja go jakoś tam oceniłem, ale nie bierzcie pod uwagę w ogóle tej oceny, bo Zupełnie nie, jakoś w klimat filmu we mnie nie wsiąkł. Patrzyłem, a nie wiedziałem, co się dzieje, no Aha. więc w ten sposób ja tak miałem, tak Ja że... tak miałem przez pierwszą godzinę siedzącego słonia, że, że po prostu patrzyłem się w ekran, ale, ale nie w ogóle nie analizowałem tego, co widzę. Żadnego ciągu przyczynowo-skutkowego nie, nie, nie umiałem z tego wyłonić. Dopiero później zaczęło mi się to krystalizować i wsiąknąłem w film. No i chciałbym to jeszcze w kiedyś powtórzyć w metrażu. No. Panowie zostało nam 40 minut do wejścia pika. Oh. No, to wiecie, zdążymy, zdążymy o tym opowiedzieć, ale sam klub Arsenał okazał się, jak w tamtym roku mieliśmy już dość, bo trzeba było szukać miejsca, e, gdzieś tam, tak, czekać w kolejce po piwo. E, tak teraz e, normalnie układaliśmy się tak na naszych katalogach, siadaliśmy na trawie, w kółeczku, jak na festiwalu muzycznym. E, to było absolutnie super, e, że zawsze mieliśmy swoje miejsce, swoją miejscówkę, bo kurczę, tam nikt nie praktykuje siadania na trawie. No, może po tym podcaście. Zaczną, ale generalnie przestaliśmy właśnie szukać tych miejsc. Zawsze czekało na nas miejscówka. Wiedzieliśmy tak, że jest ten arsenał, który nas wzywa. I powiem wam, fajnie, fajnie tam było. Nawet mimo tego taniego piwa, a może może zwłaszcza, bo nie skupialiśmy się tak na piwie, nikt się nie bawił właśnie w kopyrę. Tylko piliśmy kolejne, zamawialiśmy następne. Jak ktoś szedł, to od razu wziął, brał cztery piwa. Pewnie było też trochę rozwodnione, więc można było trochę dłużej poświęcić. Tak, <śmiech> więcej wypić. A, m, tak I jeszcze ludzie już niektórzy wiedzieli gdzie my siedzimy, część się dosiadała, część nieznajomych tak. się chciała dosiadać, porozmawiać z no nami i to było I bardzo takie bardzo ciekawie, wygodne, że nie, tak. trzeba po nie trzeba po filmie pisać to gdzie się spotykamy, gdzie idziemy mhm. decyzja zajmowała, nie wiem, 20 minut, a tak po prostu szło się do arsenału, ktoś tam na pewno będzie tak zazwyczaj ta sama ekipa albo większości więc jest to jakieś wygodne, tak chyba się sprawdziło, tak? Tak. A w klubie festiwalowym tłumy, tłumy, naprawdę słuchajcie. Też dodałbym, że dzięki ty, tym, powiedzmy, cięciom budżetowym, to co było w Arsenale, ta y, muzyczna część, była dostępna przy okazaniu karnetów za darmo, tak? Czy nawet być może biletów. Karnetów na pewno za darmo, więc... Więc to jest z jednej strony może minus, że mniej znane zespoły, ale też dla, dla kogoś, kto nie chce wydawać więcej pieniędzy, jest to plus, tak, bo może e, pójść i posłuchać też w cenie tej filmowej, tak nie, to, to, to absolutnie, absolutnie spoko i generalnie, no, podsumowując ten segment, myślałem, że będziemy o nim gadać na, najdu, najdłużej, e, podsumowując ten segment, to, to ja uważam, że właśnie to, że tak dużo już się nas zebrało i tak fajnie, że w ogóle mamy już ten, ten swój alternatywny top, że mamy tą pełną salę, że jeździmy tą ekipą, no to, to jest dla mnie największa zaleta, więc e, wiecie co, ja serio nie żałuję, nie żałuję żadnego przegapionego, przespanego, nie, jakoś nie, nieuważnie obejrzanego filmu, e, ich, ich, i tak było mało, po prostu zacząłem się męczyć na sam koniec festiwalu i odpuszczałem też pierwsze seanse No, miałem szansę obejrzeć 45 seansów, i tak miałem w planie. Obejrzałem ostatecznie 37. Odpadło mi, ile filmów szybko mi poliszcie? 8 filmów, tak? No, więc straciłem, straciłem 8, 8 seansów. Nie żałuję, nijak. To ja dwa filmy, e... dwa filmy od ciebie więcej obejrzałem tylko generalnie ten cały... To, to, że też postanawialiśmy, planowaliśmy to trzeciej w nocy się zmienić, potem zbijaliśmy się ostatecznie o piątej, to też zawsze, zawsze było fajnie, taka spontaniczność e, te, te, tego, tego festiwalu nagle zaczyna się, zaczyna się ujawniać, bo e, w tamtym roku według planu chodziłem, w tym roku ktoś mi mówił, że jakiś film jest dobry, ja szedłem na ten film, e, pozmieniałem zupełnie swój plan w połowie. Ta spontaniczność, jaka wynikała z z tego, zarówno z tego, z tego dziwnego trybu życia, te podcasty, które czasami Czasami były szalone, te wszystkie, które, te wszystkie rzeczy, które czasami trzeba było wyciąć, a czasami nawet słychać było, nie wiem, leciutki, leciutki nasz stanu pojenia alkoholowego na tych podcastach. Wszystko to będzie mi się bardzo dobrze wspominać. No ja się zgadzam, ja się mogę pod tym podpisać w sumie, mimo, mimo w pewnym momencie naprawdę skrajnego, skrajnego wyczerpania. To, naprawdę rzadko y, kiedy, przynajmniej nie przypominam sobie, y, w życiu byłem tak, tak mocno wycieńczony jak pod koniec tego festiwalu, a mimo wszystko jakby miał to powtórzyć, ten powtórzył jeszcze raz. Ja tylko powiem, że ja jestem już przygotowany naprawdę, żeby być po pomocnikiem świętego Mikołaja, bo i tak... Coś, coś tak czasami cięższego, jak poranek na Nowych Horyzontach, to, to mnie nie spotka, e, ale przypominam, ja sam sobie to robiłem, nie? E, to nie Nowe Horyzonty. Nie, oczywiście. No to jest jak, jak ostatnio byłem w górach, no to jest jak wysiłek, który cię prowadzi do czegoś, a jak już dojdziesz na ten szczyt, no to jesteś zadowolony, że to przeżyłeś tak. To chcesz zejść i wejść drugi raz, tak? <laughs> Ja sobie nie, nie wyobrażam sobie, że miałbym nie pojechać, chociaż oczywiście e, powiedzmy strategię e, Gareta na przykład, żeby zobaczyć, czy twoją, tak, jak najwięcej festiwali, jak najbardziej rozumiem, no, w tym roku udało mi się zobaczyć e, off-camera, tak, ale no, nie wyobrażam sobie, że miałbym e, przeżyć rok bez nowych horyzontów, tak, no to musiało być już jakiś czynnik zewnętrzny zadziałać. No ja tylko wrócę do mojego podsumowania, że e, ja nie wyobrażam sobie, żeby przeżyć następne nowe horyzonty inaczej. No <laughs> Więc siłą rzeczy wy też tak przeżyjecie. Jak? Powiedziałeś, że jeszcze mniej filmów chcesz oglądać. E, nie, znaczy no pewnie pewnie mniej. Nie wiem, ale nie liczę. 37, no, no. Słuchaj, no ja słuch, chciał... nie, nie, nie liczę horyzontów <laughs> filmami, tylko po prostu będę policzę, policzę podcastami, to jakoś tam... Podcastami podcastami. No ja, ja na pewno chcę ja na pewno chcę troszeczkę więcej spać. żeby móc z filmów więcej wyciągnąć, ale. ale... Czyli Piku się zgadza ze mną. No, po części tak, ale nie, chcę, ale nie chcę ograniczyć nocnego siedzenia, tylko może bardziej poranny seans. Może jakiś Wystosujemy petycję o dłuższą dobę. Może Jak jakby już... przesunęli czas o godzinę mhm. gdzieś w tym momencie, mhm. to byśmy mieli jedną godzinę więcej chociaż. Przynajmniej, przynajmniej jednej doby, tak? Znaczy ja mam ten problem, że nie wierzę w, to, w osobę, która mogłaby tą petycję rozpatrzeć. Wy tego problemu nie macie. Aha. Więc może mo no tak. możecie, Politycy możecie mogliby przesunąć, coś. Ale w polityków no ja też spróbuję. nie ja spróbuję. Ja spróbuję jakoś napomknąć, Może mi się coś uda. Dobra, no nieważne. To takie inside joke'i y bardziej. Sam e, wraz na te, na e, pluperce, tak? Nie no, to wszystko zostanie, pod, po raz kolejny podkreślam. A więc to będzie podcast dla nas najwyżej. Chociaż podejrzewam, że naprawdę osoby, osoby które nigdy nie były na horyzontach, będą przerażone albo ultra zachęcone. Mhm. Nie, no jasne, no. zawsze można chodzić na jeden film dziennie, tak jak mówiliście. Mhm. No. Każdy ma e, swój sposób. Ale po co? Jakby ktoś. Tak, no właśnie. E, tak jakby ktoś też myślał w ten sposób, że my tylko tam pijemy, to mówię. Multum ciekawych dyskusji, multum jakichś przygód i w ogóle. No. Chociażby fakt, że właściwie prawie codziennie byliśmy w stanie nagrać podcast, to nie świadczy o tym, że, że trzymaliśmy poziom. No. Potem te organizatorzy przeglądając te zgłoszenia o akredytację, po nosa, A, to ci co chlają wodę co wieczór. Pamiętam. A to nieprawda. Ja A to tam nieprawda, że chlaliśmy nie wodę tylko raz, tak? No dobrze. No. Chlaliśmy wodę raz. No. A tak to skromnie piwo. Yy, I tak pilnowali. I tak w zasadzie pilnowaliśmy się na początku, żeby jednak być w stanie nagrać podcast. Yy, a potem, już trochę ze splątanym językiem, ale dalej nagrywaliśmy rzetelne podcasty. Więc. Yy... Publiczność, publiczność. Skoro już mówimy o naszej grupie, która ciągle się też powiększa, fajnie, że w ogóle też podczas naszej dyskusji dołączają się nowe osoby. Fajnie, że można do kogoś zagadać na tych horyzontach. Ludzie są tak zakręceni na punkcie filmów, że czasami dołączałem się do jakichś rozmów, a czasami podsłuchiwałem rozmowy w kolejce w żabce, gdzie ktoś też kupował tak wege kanapki, że słyszałem reżyserów, których, o których po prostu nie podejrzewałbym, że ktoś zna. E, także miałem takie <śmiech> e, mniemanie, że, że dużo, że my będziemy nie, jakoś znać jakoś więcej czasami w dyskusji, że czasami trzeba, trzeba, że nie możemy używać czasami nazwisk jakichś reżyserów, a okazuje się, że e, większość e, ma tam hopla absolutnego, hopla jest absolutnym film geekiem e, i nigdzie indziej nie spotkacie właśnie takich, takich mm -hmm. osób. To prawda, no. bardzo świadoma publiczność. Mało osób chyba e, chodzi tam tak po prostu z przypadku, no może, może tam znajdą się właśnie na pokazach galowych ludzie, którzy nie do końca wiedzą, nie znają charakterystyki, nie znają specyfiki tego festiwalu, nie? Ale, ale to znaczy tak, ludzi. w samej sali już spotykałem różne osoby, nie? Generalnie jak ktoś krąży wokół kina Nowe Horyzonty, to widać, że żyje i oddycha tym festiwalem, ale są osoby, które przychodziły... W widać było, że e, nie do końca nawet kumają klimat. E, w ogóle generalnie przychodziły nawet, żeby pogadać ze sobą, a nie obejrzeć film. Nie? No bywało tak e, niestety. No. Jak ja narzekałem w tamtym roku, że publika często się śmieje na filmach, teraz, teraz jakoś tak też e, zacząłem, zacząłem analizować tą psychologię tłumu, że często było tak, że są osoby, które pierwsze zaczęły jakoś reagować na film, a potem reszta czuła, że podłapuje ma pozwolenie, to. no nie? Mhm. Tak, podłapuje to i ma pozwolenie, no nie? Żeby tak reagować i niektórzy się śmiali na dramatach. E, pamiętam, że na filmie Atlas Zła e, całe mnóstwo osób wychodziło tak z seansu, że jedni podłapali, że mogą wyjść i już czasami pół sali, pół wielkiej sali, bo to była dziewiątka, więc druga największa. Pół wielkiej sali opuściło seans. No może nie pół, dobra, może przesadzam, ale dajmy na to, że jedna trzecia będzie, będzie takim dobrym dobrym miernikiem. Nocne szaleństwo to troszeczkę co innego jest, tak? To no myślę, że jakby oddzielnie trzeba rozpatrywać. Ale wydaje mi się, że jednak mniej ludzi się śmiało w tym roku. Może, może słuchali naszego tak. podcastu i zauważyli <śmiech> ten problem. Wydaje, jakoś Coś było, ale nie mogę jakoś w tej chwili sobie przypomnieć, więc skoro nie mogę sobie przypomnieć, to znaczy, że ten problem mi jakoś tak bardzo nie przeszkadza. Ogólnie było. rzeczywiście w tym roku było mniej takich ludzi, którzy się śmieli absolutnie ze wszystkiego w nieodpowiednich momentach, bo mnie naprawdę nie wkurza śmianie się podczas jakiejś sceny konkretnej, bo każdy ma inne poczucie humoru, każdy, każdy inaczej reaguje też, ale no, no, no nie chcę, żeby to się zmieniało w jakiś histeryczny, niesmaczny, niesmaczny śmiech, w naprawdę w nieodpowiednich bardzo momentach. Tylko, że. Tylko, no bo na przykład e, przypominam sobie jeden taki sens, gdzie e, chłopak siedział koło mnie na seansie holiday i, i tam no, ten film ma scen kilka mocnych, szczególnie jedną, e, no i on naprawdę się cały czas podśmiechiwał podczas tych najmocniejszych tych naj, naj, w sumie scen, których nikomu nie było do śmiechu, ale to był on jedynym egzemplarzem na sali akurat siedział obok mnie i, i się chichotał. No to twoim obowiązkiem było mu zwrócić uwagę. No, tak i, tak, i tak też zrobiłem. No, a... Ale, ale pomogło to na, na jakieś 5 minut, no ale na szczęście gdzieś, nie wiem, 40 minut przed końcem filmu wyszedł z sali. No to takie osoby prawdopodobnie, no niestety, były na biletach, tak? Ale za to winą Karnetowiczów jest moim zdaniem to, że właśnie tak ostentacyjnie wychodzą. I z roku na roku się to powtarza i nie do końca rozumiem, ale podejrzewam, że to właśnie jest to myślenie, Karnetowego widza, że o, mam 50 sensów, no to to mi się nie podoba, to wyjdę, to będę miał godzinę więcej na obiad. Może tak. Wrócę, coś takiego, ale no ja mnie to czasami rozpracą, Ja rozumiem tak. ludzie, którzy wychodzili z Klimaksu, to rozumiem, mimo że, mimo, że film bardzo lubię, ale, ale, ale rozumiem. Ale to znaczy, co jest nie tak w sumie z wyjściem, bo wiecie, to też jest czas osoby, która kupiła bilet. No może wyjść, tak? Jeśli nie walczy się z osobami które wchodzą za wcześnie czy spóźnione, tak? bo przeszkadzają, chodzą, zajmują miejsca, no, a na gdyby osoby, które wychodzą, no robią to samo, tak, i to tak często ostentacyjnie, tak, podnoszą się, no wiesz, już mówiłem o tym wielokrotnie, tak. No mi to czasami jakoś tak rozprasza, tak? No yy, jeszcze czasami spotkałem się z ostentacyjnym trzaskaniem drzwiami przy wyjściu, że ach, nie podoba mi się to. Nie, nie no tego, tego nie popieram, no ja te, ale też powoli tak dojrzałem już do tego, żeby uznać, że komuś jeśli się film nie podoba i się nie ma mi misji zaliczenia wszystkich filmów świata, no to e, wyjście w pewnym momencie dla własnej, dla własnej wygody, no jest, jest czymś, co absolutnie jest naturalne, jest normalne, to tak, tak powinno się robić moim zdaniem. Ale jak no. gdyby dziwi mnie to też w tym kontekście, że jak powiedzmy Widz, który może jeszcze e, powiedzmy przyjeżdża od lat, no to powinien jak gdyby wiedzieć, co wybiera, tak? E, spodziewać się czegoś, znać, e, no mieć te szerokie horyzonty i też wiedzieć na co idzie, tak? Jakiś umieć wychwycić, że to będzie slow cinema, albo to będzie taki film też mi się wydaje, że często film też z... dopiero można odebrać w całości, jak się zna zakończenie, które może wpłynie na pozostałe film. Dlaczego tak się działo? Dlaczego były takie sceny? Dlaczego film się dział tak wolno? No, no nie, Tylko, wiem. No, tylko ale... czasami, czasami film jest tak, że się zupełnie rozmija z Twoimi oczekiwaniami. I te też może dlatego. Ja, ja też raczej jestem takim widzem, że, że jak już siedzę na, na tym fotelu, to, to chyba, że jakaś mocna fizyczna niedyspozycja mogłaby mnie tylko powstrzymać przed opuszczeniem seansu, a nie tego że w kwestii, że film mi się podoba, czy nie podoba, no ale, ale, ale jestem w stanie zrozumieć takich ludzi. Tyle, że no, też mnie denerwują pielgrzymki jakieś takie krążące, wychodzące, wchodzące, to to rzeczywiście rozprasza. Dużo, dużo ludzi ma też tendencję rozmawiania na filmach. Nawet moich sąsi sąsiadów, takich którzy... znajomych w sumie, znajomych nie będę tam wskazywał już teraz nikogo personalnie, ale, ale często jest tak, że sobie siedzę obok kogoś, kogo tam lepiej czy gorzej znam no i, i komentuje do mnie jedną scenę, drugą scenę, trzecią scenę. No okej, okay, można skomentować parę razy, ale naprawdę... Ja lubię sobie raczej oglądać film w ciszy i porozmawiać o nim po seansie, a nie, a nie jak mi ktoś komentuje na bieżąco. Także to też czasami było wytrącające. Mimo, że te, mimo, że te uwagi często były trafne, tylko że no ja później, później ludzie. Mhm. Tak, tak, tak. W takim razie porozmawialiśmy już o naszym życiu na festiwalu, to też poświęćmy ten mały segment na końcu filmom. Dlaczego najmniej, drodzy słuchacze, w takim podsumowaniu, w wspominkach poświęcamy filmom na festiwalu filmowym, a najwięcej organizacji, ludziom, znajomym, imprezom? No dlatego, że nagraliśmy, ja już tam liczyłem, plus minus dwie pół godziny dzienników. Codziennie komentowaliśmy każdy dzień z Nowych Horyzontów. Możecie to wszystko oczywiście w zakładce podcasty na pełnej sali przesłuchać. I tam, i, i tam opowiadamy o naszych największych właśnie zaskoczeniach pozytywnych, największych rozczarowaniach jeśli chodzi o festiwal więc tutaj tylko tak podsumowujemy tak, to do kupy nasze, wszystko tak, mhm. bo nie chcę, nie chcę takiej sytuacji jak rok temu że w podsumowaniu powtarzałem się, mówiłem to samo co w dziennikach, no niektórzy pewnie będą chcieli bardziej posłuchać samego samych przemyśleń na sam koniec podsumowania, nie chcieli tych dzienników bo on, na przykład nie mieli czasu lub bądź ochoty ale, no, no, no trudno. No nie, nie chcę, naprawdę nie chcę robić tego samego drugi raz. Jeśli macie jakiś konkretny tytuł, przejrzyjcie sobie też spisy treści tych dzienników. My tam, my tam w opisach mówimy o każdym filmie, o którym dyskutujemy i, i to jest multum filmów, jakieś 70 może, być może tytułów. E, bo tak, bo nie powtarzaliśmy, nie oglądaliśmy każdego te, tego samego filmu. Tylko niektórzy opowiadali o filmie, którego, o którym który, któryś z nas nie, nie widział tego, nie oglądał tego, więc. Myślę, że tak plus minus znajdziecie na pewno mnóstwo rzeczy, o których tak, chcielibyście usłyszeć. W opisie podcastu damy linki do tych dzienników, żebyście spokojnie sobie mogli kliknąć w razie czego. Także jeśli chodzi o samych wrażenia, jakie wywarły nas poszczególne filmy, to zapraszamy do, do dzienników. No. I teraz moje pytanie dla Was. Jak w ogóle się sprawdził program? Ode mnie tylko tyle, że miałem wrażenie że jednak retrospektyw było za dużo. To, było, to była rzecz, która e, została ogłoszona na samym początku. E, już wiedzieliśmy, co planować i w pewnym momencie, e, jak ktoś lubi zaliczyć całą retrospektywę, e, na ogół na festiwalu ma wybór między trzema, trzema osobami i wybiera sobie tą jedną, a tutaj mieliśmy e, no. Pięć? No w sumie w sumie tak, cztery dość spore Bo dotyczące niemal Prawie całej, całej filmografii Bądź najważniejszego okresu filmografii Danego twórcy Do, Doszedł nam jeszcze Bergman I mieliśmy tą retrospektywę e, Pani, tak, tak, mylę się i, i we... mm -hmm. nie, nie, nie, mieliśmy nie? jeszcze retrospektywę Osoby, która Western nakręciła jest... Aha, okej, okay. tak? zapomniałem, zapomniałem nazwisko Waleszka Tak, tak, tak, tak. Więc, no, To sześć, mieliśmy... to sześć w sumie To 6 w sumie e, retrospektyw E, za, du za dużo osoby, które lubią poznawać filmografię w tym ja, e, generalnie celują właśnie, właśnie w jakąś retrospektywę i w pewnym momencie wypada im możliwość oglądania czegoś pobocznie e, no więc e, to, no, jest, nie, to jest mój nie poznaję mój... Cię, zawsze mówiłeś, że, że chcesz mieć ten nadmiar tą możliwość wyboru, a że moja strategia, że lubię pięć smaków, bo mogę ogarnąć wszystko jest zła mhm mm tak, e, idziesz, się. Suche. Słuchaj, generalnie nie jestem w ogólnym, ogólnym przekonaniu dalej, tak, dalej zwolennikiem, zwolennikiem twojej opcji, ale nie lubię nadmiaru danego gatunku czegoś, czegoś, więc wewnątrz nie, programu... ogólnie, ogólnie się I zgadzam. Przyznaję, i, przyznaję, i, przyznaję rację, dużo było. I przyznaję ci rację generalnie, nie? że owszem, owszem, no po prostu za dużo dobrego było w tym programie. Za dużo było rzeczy, rzeczy które trzeba wybierać też w jednym, w jednym slocie. Doszło, na, doszło na, do nas te do, doszedł do nas ta nowa sala i w pewnym momencie miałem, nie miałem co wybrać w jednym momencie a w drugim miałem slot, w którym nie wiem co wybrać, nie bo często dochodzi do tak, takich sytuacji ale gdybyś został po na cały festiwal, no to myślę, że łatwiej by ci było jednak. No, ale... te, te dwa dni więcej? Ale wiesz, z dwóch dni zrezygnowałem, tyle. Dla, dlatego, no to nie jest aż, tak, aż taka, wiesz, opcja, żebym ogarnął, no moje największe, tak, mój największy smutek, że nie, przy, nie obejrzałem filmu w Monteiru. No u mnie to... Ale wiecie, To tylko, przy, przy, tylko jeszcze się, się to ogarnę, że ja to te, na, narzekam jak dziecko, nie? że za dużo dobrego, e, a to jest zaleta. No tak, um. oczywiście, no. ja też tak to odbieram. Tylko a... jak, jak, mówię, jak mówię, za dużo dobrego w jednej, w jednej kategorii, e, za dużo retrospektyw nie? No i nie wiadomo czego się chycić. Tak, nie o to chodzi, że za dużo retrospektyw, bo nudy tylko, tak. <laughs> tylko tak. dlatego, że nie wiadomo no. co wybrać, tak? No tak, ja się, akurat, ja się akurat skupiłem na, jeśli chodzi o retrospektywy, to obejrzałem większość filmów Roga i Eniedi, i, i pozostałych, pozostałych mniej, ale <coughs> myślę, że, że, że one były bardzo, no wszystkie z tych filmów dały, były jakoś tam ubogacające, mimo, że tam niektóre były rozczarowaniami z tych retrospektyw, troszeczkę się zawiodłem na Eniedi, jak już mówiłem w dziennikach, ale, ale retrospektywy oceniam na plus, i ja chodziłem też na, na pokazy galowe. Chodziłem na kilka filmów, które chciałem zobaczyć wcześniej niż inni, bo, bo, bo czasami tak po prostu mam. No i, i w większości one się okazały strzałami w dziesiątkę. Więc więc, więc więc to były tak, ja wiem, że to były pewniaki wy się śmiejecie. Ze mną. Nie, no bo mi chodzi o to, że oglądasz dokładnie odwrotnie niż ja. To Aha, jest fajne. no okay. ale to dobrze. No tak. E, więc więc to, były, to były jedne z najmocniejszych seansów dla mnie, ale e, konkurs rzeczywiście zaliczyłem ponad połowę konkursu i, i rzeczywiście prawie z każdy z tych filmów mogę powiedzieć, że był przynajmniej niezły, więc. E, konkurs naprawdę był uważany za, za coś takiego, że o, tylko hardkorowcy najwięksi tutaj te, te, ten konkurs zaliczają, bo, bo, to są, bo to są naprawdę takie rzeczy, że, że nie wysiedzisz, a, a, a teraz ten konkurs, nie wiem, może, może to wynika z tego, że on był po prostu w tym roku bardziej przystępny o wiele. No tak, tak, no bo w, kiedyś bardziej konkurs był tak na tą nowo Horyzontą Aha, nastawioną, że... Kino, jakieś no, eksperymentalne że, bardzo, tak? Tak, że często powiedzmy to publiczność musiała decydować, czy ten nowy horyzont jest powiedzmy tym, co chce widzieć, tak, że na pewno części powiedzmy organizatorów się film podobał, ale jak gdyby bardziej zostawiano w stronę widza zdecydowanie, czy to jest ta strona, ten nowy horyzont rum pójdzie, tak, a teraz już widać, że jakość jest nad nad tym wytyczaniem ścieżek, tak mi się wydaje. A bardziej ta nowo-horyzontowość, te, te nowinki, ta awangardowość chyba przeszła do frontu wizualnego, tak, na przykład dla mnie to jest za dużo na ten moment z mojego obeznania z kinem, takie właśnie te filmy raczej z frontu wizualnego, z tego z tego, co sobie tak myślę, że jeszcze nie jestem na takim etapie, żeby, żeby to należycie docenić. Że może z jednej strony to trochę żal, że powiedzmy, yy, że gdzieś to jest troszeczkę z boku ty, to odkrywanie, ale z drugiej strony konkurs jako ta najważniejsza sekcja festiwalu, no wreszcie wróciło no, do łask, tak? Wreszcie no tak, bo kiedyś tam były naprawdę jakieś duże nazwiska w konkursie swojego tak, czasu, no, tak? W, no ale wtedy to nie były jeszcze tak duże nazwiska, tak? To się odkrywa, odkrywa, później jeszcze przede mną, tak? Ja, ja jeszcze wtedy nie jeździłem, ale te wreszcie konkurs jest, no, jest siłą festiwalu, no i myślę, że to jednak dobrze, tak? Nie no tak dobrze, teraz sobie myślę, że co, cofam w ogóle, e, jeśli zabrzmiało to jak narzekanie e, no, no największą wadą programu, że jest za dobry nie? E, czyli to nie jest wada, po prostu jest, jest, jest za dobry w tym roku jest, był naprawdę rewelacyjny e, ten program Ja zmieniam, to nie jest, że jest tylko, że można obejrzeć tylko 50 a nie 100, to jest największą wada. To cały czas zmierzamy do tego że największą wadą festiwalu jest to że doba jest za krótka o, dobra, to może Coś. przy tym zostańmy. Dobra, to jaka ulubiona sekcja w takim razie? Skoro, skoro mieliśmy tyle tych dobrych dobrych sekcji. Całościowo to chyba konkurs właśnie dla mnie. Tak, bo to było ogromne zaskoczenie. No, myślę, że ciężko wybrać. Na pewno konkurs, konkurs bym wyróżnił. Wyróżniłbym front wizualny, ale jednak yy, tutaj największe plusy jednak dla retrospektywy koszty i dla sekcji Lost, Lost, Lost. Myślę, że tutaj mm, najwięcej filmów y, przypadło mi do gustu, a retrospektywę koszty w zasadzie całą zrobiłem, więc y, tutaj y, olbrzymi plus. Nie zawiodłem się ani trochę najlepszą sekcją, dla mnie najwięcej Friday, i najwięcej w ogóle ubogaciła mnie najbardziej e, była sekcja, która jest na doczepkę, która egzystuje sobie też gdzieś poza festiwalem, czyli, czyli nie, nie Scope 100, tylko Bergman 100 to jest rzecz, y, która kurczę, no, wiele osób tak już widziało to, więc mogło sobie odrzucić a dla mnie możliwość skumulowania właśnie Bergmana w tym miejscu, w tym czasie i to, że, że zawsze byłem, y, no poza, poza taką jesienną sonatą, ale, ale też dość, dość byłem raczej wypoczęty i za każdym razem właśnie z otwartym umysłem, z przygotowaniem oglądałem te filmy sprawiło, że no najbardziej najlepiej wspominam jako całość tak, te, te sekcje. Okej, okay. ja tak mówię o tym konkursie, tylko że tak jak wcześniej wspomniałem, ja, te, ja bardzo tak fragmentarycznie te sekcje widziałem. Z konkursu chyba widziałem najwięcej, ale, ale tak nie, nie jestem w stanie tak naprawdę wyróżnić jakichś sekcji, z którymi mi się wszystko podobało, więc... Dlatego za zapytam. Jeden, ale to jedyny, i tu Chris proszę o zdecydowanie, jeden, ale jedyny film, e, który, który właśnie najlepszy, najlepszy z całego festiwalu. Siedzący Siedzący z No, widzicie. Ja bym, powiedział, ja bym powiedział cztery filmy, ale nie dam rady. Nie wiem, czy dam radę wybrać jeden, bo miałem przygotowane tutaj w notatkach, miałem przygotowane cztery. No. Możesz dwa? Dobra. <laughs> Dobra, Dobra okej. Okay. Więc, więc będzie to Walkabout na pewno. No i, i Tajemnice Silver Lake, chociaż to obejrzymy, jak już, jak pewnie słuchacie tego podcastu, możecie już na to iść do kina. Ja już jestem po dwóch seansach, który jeszcze film zyskał, no ale, ten, ale te, jeżeli miałbym być, wyróżnić naprawdę jeden, no to Walkabout, bo to było dla mnie ogromne odkrycie i, i, dla, i uważam, że, że ten film znacznie wyprzedził swoje czasy, dlaczego już odsyłam do dzienników. A czy Silver Lake było w tej samej wersji? W kinie teraz będzie... Tak, tak, tak bo, ja już widziałem, bo ja już widziałem drugi raz, jednak reżyser nie zgodził się na przemontowywanie czegokolwiek, doszli do porozumienia i z producentami i poszło w takiej wersji, jakiej było w Cannes i na no festiwalu. Dobrze. No dobrze. No. Ja myślę, że i tak film nic by nie zyskał, nic by nie stracił, jakby go pocieli. Wiele by stracił. Ale w Piku mówi inaczej. Tak, tak więc, no, więc może, może faktycznie by coś stracił, jeśli, jeśli jesteście tak. Yy, macie taki gust jak Piku. No. Konserwatywny. E... Gikowski, Gikowski. Tak, o, Pikowski, właśnie tak. tak. No. Pikowski, Gikowski, tak. tak. No. Dla mnie Mektub, miłość, pieść pierwsza. Nie wiem, czy nie przeprze z tytułu, tytułu jakoś nie. Moja, moja miłość, Pieśń pierwsza. A moja miłość Pierwsza, proszę ja bardzo. Ja niestety tak. nie widziałem. No i to moja miłość festiwalowa, tak? Film, który od początku do końca jest jedną wielką imprezą, a generalnie po pierwsze usłyszycie więcej w dzienniku, a po drugie ta impreza faktycznie jest takim, jest takim wpuszczeniem kamery między imprezowiczów i możliwością poznania ich. Coś, przeżycie, przeżycie najlepsze, bo mimo, że uważam, że na przykład Persona Bergmana jest lepszym filmem, to jako przeżycie festiwalowe dla mnie Mektube jest, jest absolutnie na pierwszym miejscu, no. A najbardziej żałujecie, że przegapiliście co? Bo, no właśnie, mówimy, że program jest za dobry, doba za krótka, ee, więc e, co? Przegapiliśmy. No ja się, ja się bardzo tak nastawiam na tych dzikich chłopców jednak, do, na których się nie dostałem. Bardzo żałowałem y, po festiwalu, że, że nie udało się zobaczyć, no ale teraz problem się rozwiązał właściwie sam, bo już czekają na mnie w katalogu MUBI. Więc, y, a, a, a tak jakiś inny tytuł, który mi przychodzi do głowy, no to może ta retrospektywa Monteiro troszeczkę żałuje, że, że, to ta, że tak y, trochę zlekceważyłem to, bo pod pierwszego filmu się troszeczkę odbiłem od, od Silvestre. Ale, ale z tego co wiem, to inne filmy są w troszeczkę w zupełnie innym kierunku skręcają. A, a ja lubię takie raczej rzeczy z tego, co mi Adrian odpowiadał. Takie trochę, takie trochę w stylu, nie wiem, Charlesa bukowskiego na przykład. Tak, tak. Dobre skojarzenie. No. Dobre i złe jednocześnie. No tak, ale... okay. więc, więc chciałbym się bliżej z nimi zapoznać, a myślę, że gdzie jest lepsza okazja niż w kinie. No. Tym bardziej, że część rzeczy jest trudno dostępna jego, o ile w ogóle? No i też w sumie na dzikich chłopców się nie dostałem, ale no, potem liczyłem, że może wygra, że będzie można dostępny w kinach, więc tu obejrzę na pewno na Mubi. No jeszcze mam te seanse chociażby, które wy wyróżniliście, tak? No jakoś mektub, jakoś wydawało mi się, no że można obejrzeć, ale kiedyś pewnie jeszcze będzie dostępny, może w kinach będzie, więc odpuściłem. Jeśli chodzi o Walkabout, to bardzo długo się wahałem, czy wybrać no wiem, że to można obejrzeć, prawda, może w iluzjonie kiedyś puszczą, no ale jednak chciałem obejrzeć, nie zdecydowałem się, trochę żałuję. No też jeszcze, no, jednego filmu brakowało mi z retrospektywy Monteiru, Komedia Deusa. Wiele osób mówi, które widziało większość jego filmów, że to ten najlepszy, o dziwo, a ja akurat opuściłem, więc też trochę żałuję, no mam nadzieję, że kiedyś uda mi się uzupełnić. Mhm. Tak no to tu się zgadzamy, bo komedia Deusa jest chyba tą rzeczą, e, którą chciałbym obejrzeć i to też e, nie miałem w ogóle żadnego poglądu na Monteiru nawet e, su, słuchając w sumie, sumie jak mi opowiadasz o nim dopiero gdy sam obejrzałem e, film Podejścia i Powroty i zobaczyłem, że to jest faktycznie taki świntoch który ciągle gada o seksie i zawsze ma jakiś pomysł, żeby e, te gadki wprowadzać, e, to, to, to zdałem sobie sprawę że kurde ja bym chciał obejrzeć wszystkie te jego filmy właśnie w komedie Deusa, e, którą oceniają chyba, chyba najlepiej z tych z tego zestawu, e, najbardziej. Wydaje mi się, że Komedia Deusa może być podobna, ale nie wszystkie jego filmy są takie. No. Na przykład e, Królewna Śnieżka, no, która jest chyba moim największym zawodem tego festiwalu, no, była zupełnie inna. No. A to jest Powiadałem film w ogóle? No, no w pewnym sensie, no, odsyłam do dzienników i tych moich narzekań. Więc niepewny nie film. Więc reżyser dosyć zróżnicowany mimo wszystko, tak, że da się jakieś tam wyróżnić jakiś ten główny nurt, ale... Nie to wszystkich filmów. Było dużo, dużo filmów, które, które chciałem zobaczyć. Siedzący Słoń. Siedzącego Słonia na przykład, ale wiecie co? Eee, też e, właśnie z tym wiąże się ulga, że nie dostałem na Siedzącego Słonia, bo zawsze, ale to zawsze zostanie właśnie ta petrełka do kolekcji, na którą będę mógł polować. Będę mógł gonić za tym słoniem, nawet być może przez całe życie, nie? Eee, bo to jest też... A to bardzo pasuje do fabuły filmu, właśnie to samo mi się skończyło, że nawiązujesz do treści bardzo... <grym> To tak nieświadomie, ale ja mówię, że też lubię, kolekcja, to, to często się mówi, że kolekcja cała zebrana to jest, to jest w takim razie największy zawód, jaki, jaki może spotkać kolekcjonera. Dlatego lepiej, lepiej, żeby były jakieś takie zawody niż żebym obejrzał cały, cały katalog tych nowych horyzontów. Tak, bo ważniejsze niż cel, niż cel podróży jest sama podróż, Tak, <śmiech> tak. W pewnym sensie tak. To też daje frajdę około, około filmową. No. I tym pozytywnym akcentem podsumujmy w takim razie Nowe horyzonty. No już podsumowaliśmy trochę we wstępie, no ale tak jednym zdaniem jeszcze. No, moja najlepsza edycja po prostu. Uch, <śmiech> <to jest śmiech> no. no u mnie zdecydowanie też jedna z najlepszych. Czekam już na następną. Nie mogę się doczekać. E, pierwszych przecieków. E, znaczy, czy już jest jakiś pierwszy. Oficjalnie powiedziano, tak, że... że Japonia, A, kierunek tak, Japonia, tak? Tak. Tak? No, no, tak, tak, no nie mogę się doczekać konkretów, ale no, wiemy już, że, że będzie to że częściowo przynajmniej związane z Japonią, pierwsze nazwisko zostało podane, no, zapowiada się też świetnie, no i mam nadzieję, że w tym samym składzie się spotkamy. No, ja mówię, że rewelacja, i chciałbym, chciałbym przeżyć jeszcze raz tak samo następne nowe horyzonty. E, czyli jakoś wyrównać, tak? Te, e, te spotkania towarzyskie i ten, nie? I filmy. Gdzieś tam, gdzieś tam żeby, to, żeby to tak na równi szło. Nie mogę się doczekać następnej, no szczerze, szczerze tak też mówię, że e, ja nie mam problemu z przegapianiem filmów, bo ja wiem, że one lecą właśnie u Was w iluzjonie, tak, e, macie troszkę bliżej. <grych> no. Chciałbym przypomnieć, że na Jajko i Kamień, przeoczone w mojej pierwszej edycji, nie wiem, chyba 7 lat temu, czy ile, <grych> nadal czekam i widzę... <grych> Co roku widzę w poczekalni alternatywnego topu, że jest. Te oceny dziesiątki uznajomych i nie do zdobycia. no więc uważaj. Dobra, pierdzielimy głupoty, pora, pora kończyć, e, tak, wstydu wam oszczędzić. Chociaż mam nadzieję, że. E, ma, mam nadzieję, że podobał Wam się taki właśnie wspominkowy e, podcast. Myślę, że będzie już po tym, co powiedzieliśmy tutaj bliższy chyba osobom, które mhm. były na horyzontach, tak, raczej tak. poznały ten klimat. Ale mam nadzieję, że chociaż jedna, dwie, jak nie dwa tysiące osób, <grym <grym się na tak? które nie były na tym festiwalu, posłucha nas. Mam nadzieję, że nie zraziliśmy was też tym, kurczę, naszym e, dość swobodnym podejściem do festiwalu. No ale, kurde, no właśnie to jest z tym najlepsze, że tu można robić wszystko. E, można wyjść wieczorem na piwo, ogarniać e, lokalne knajpy, można cały czas chodzić na filmy e, i no, nie odezwać się do nikogo. Jeśli lubicie tak spędzać festiwal, też można, ale można też zagadać do nas i no, zobaczyć, zobaczyć różne opcje festiwalowania. Do czego Was zachęcam. Tak jest. Trzymajcie tak. się, pozdrawiam, słuchajcie dobrych podcastów. Heja. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Cześć.